Koło roweru, odcinek 9. Szczęśliwe, proste życie i minimalizm, czyli wywiad z Anną mularczyk meyer Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę bloga namyślnikrower.com a to jest dziewiąty odcinek podcastu Koło roweru. Dzisiaj mam jakiś. Problem z nagrywaniem muzyczki, która leci w tle, ale nieważne. Dużo ważniejsze jest to, jak wygląda nasze życie. Z tego odcinka dowiesz się, co zrobić, aby Twoje życie było dużo prostsze i dużo szczęśliwsze. Porozmawiamy trochę o strefie komfortu, o porządkowaniu zarówno naszego wnętrza, domu, jak i relacji międzyludzkich dowiesz się na co zwrócić uwagę kupując jakikolwiek przedmiot i kiedy tych przedmiotów w ogóle nie należy kupować rozmawiamy o jedzeniu ze śmietnika o tym skąd minimalizm wziął się w moim życiu o tym jak pracować w domu o chłodnym traktowaniu przedmiotów i wielu, wielu innych ciekawych rzeczach. A więc zapraszam Cię do przesłuchania tego odcinka podcastu i pamiętaj, że wszystkie materiały znajdziesz pod adresem rower.com ukośnik 009, jak 9 odcinek podcastu. Strasznie ciężko kogoś przedstawić w krótkim czasie. Eee, moim gościem jest Anna Mularczyk-Meyer mój osobisty bohater i człowiek, który bardzo znacząco wpłynął na sposób postrzegania przeze mnie świata. Szerszej grupie osób jest znana jako autorka książki Minimalizm po polsku oraz autorka bloga prostyblog.com Witaj Aniu. Witaj, dziękuję Ci bardzo za ten piękny wstęp, aż się wzruszyłam. To ja dziękuję. Słuchaj, Poprzednia książka była naprawdę świetna i bardzo mnie zmieniła. Przeczytałem ostatnio na twoim blogu, że piszesz kolejną. O czym będzie? <śmiech> Mniej więcej o tym samym, ale trochę inaczej. <śmiech> no nie, też będzie o, o minimalizmie i o prostocie w życiu tylko teraz chciałam się bardziej zagłębić w to, co się dzieje w człowieku wewnątrz. Kiedy tak, po tej poprzedniej dużo, dużo pisałam o tym, o tym zewnętrznych aspektach minimalizmu czy upraszczania życia i, i o tym, to powiedzmy, że był rodzaj jakiegoś takiego, powiedzmy, że trochę, nie typ, może niezbyt typowego poradnika, tak, gdzie podpowiadałam, w jaki sposób można tę, tę swoją swoje otoczenie uporządkować, natomiast nie specjalnie zagłębiałam się w to, co się tak naprawdę w człowieku wewnętrznie może dziać w tym procesie, bo oczywiście to w każdym, w każdym dzieje się co innego, więc dlatego myślę, że to nie będzie, nie postawiłam sobie chyba najprostszego zadania, ale zdecydowanie chcę się skupić na tym, na tym właśnie, co się dzieje w naszej głowie i w naszym sercu, kiedy zaczynamy wpraszczać i minimalizować. To bardzo dobrze, dlatego że po pierwsze dzisiaj mam dość dużo pytań mniej więcej z tego, z tego <głos> tematu, mm -hmm. to jest raz, e a dwa, zauważyłem, że media bardzo lubią chwytać się raczej tego jednego tematu, mm -hmm. wywalania przedmiotu tak. i, i ciuchów, przynajmniej jak widziałem wywiady z tobą wszędzie. Tak, zwykle, ba, zwykle to schodzi tak czy owak na, na to samo, zresztą to już też jest takie moje osobiste doświadczenie, bo, bo tych różnych wypowiedzi i wywiadów już trochę, trochę w ostatnich miesiącach czy latach było. I często jest tak, że spotykamy się z dziennikarzem na wywiad, rozmawiamy tam kilka godzin. Ja jest, wracam do domu zachwycona, że wreszcie ktoś tak trochę się zagłębił bardziej w temat, bo tam dostaje tekst do autoryzacji i się okazuje, że to, co zostało z całej tej naszej, powiedzmy, trzygodzinnej rozmowy, to znowu jest tylko ta szafa i to, ile miałam patelni, czy też ile ich nie miałam. Myślę, że, że to bierze się stąd że w ogóle dla większości osób może przez to, że jesteśmy tak bardzo zdeterminowani przez rzeczy, tak bardzo one są obecne w naszym życiu na co dzień, co jest zupełnie normalne, ale jesteśmy tak do nich przywiązani, że chyba ludzi najbardziej jakoś tak rusza to, że ktoś może się ich pozbywać, czy że ktoś może uważać, że nie trzeba ich mieć wiele. I, i niby rozumieją, że za tym stoi coś więcej, ale i tak, czy owak w, tej, w tym ostatecznym rozrachunku dla tego, żeby się tekst dobrze czytał, czy dobrze sprzedał, czy gdzieś tam w internecie miał szansę zaistnieć, to, to trzeba się skupić, zdaniem przynajmniej dziennikarzy czy osób, które piszą takie teksty, trzeba się skupić na tej stronie zewnętrznej, a reszta się wydaje zbyt nudna, chyba. Czyli jak zawsze chodzi o to, żeby się nagłówek czytał. Tak, i o kikalność chodzi. Dobrze, tak. to. No. Przywalmy w takim razie z grubej rury. Oj. Czym dla Ciebie jest życie? Po prostu byciem. A czym niby ma być? Podróżą też na pewno, ale, ale głównie dla mnie życie sprowadza się do bycia, do istnienia. Okay. Tak trochę cię zatkało, widzę. Troszkę. A dlaczego się spodziewałeś? Spodziewałem się dłuższego, że tak powiem, wywodu tego, co jest ważne w życiu i tak dalej. Dla każdego, ale co innego jest ważne. Ba tego, bardzo czy... mi się spodobała twoja odpowiedź. Mm. A na czym polega proste życie? To jest takie życie, w którym czynniki zewnętrzne, znaczy szeroko pojęte, i te materialne, i niematerialne, to, co w, życie, w życiu robimy, to, co w to życie wprowadzamy. Kiedy te wszystkie czynniki zewnętrzne nam nie przeszkadzają w cieszeniu się tym właśnie istnieniem, o którym mówiłam wcześniej. A przynajmniej przeszkadzają jak najmniej. Od kiedy żyjesz prosto? Hmm. Myślę, że od dobrych już kilku lat. To jest ciężko mi tak wiesz, wyznaczyć, yy, tak, że powiedzieć, że przyszedł taki moment, od którego już mogłam powiedzieć, że żyję prosto. Były takie etapy. Yy, na, i zresztą to, jeżeli ktoś tam na przykład śledził jakiego, jakoś mojego bloga na bieżąco, to, to bywały takie momenty, że pisałam, o, o w tym, ostatnio uświadomiłam sobie, że moje życie już jest całkiem proste. Bo były takie momenty, kiedy uderzało mnie, że wreszcie mam więcej czasu, czy że yy, mogę robić rzeczy, na które wcześniej nie miałam warunków I, i wtedy widziałam, że przeszłam jakiś kolejny etap, ale na pewno to nie było, wiesz, nie stało się to z dnia na dzień. Na pewno takie pierwsze duże zmiany zaczęłam zauważać gdzieś powiedzmy w tym 2010 roku, bo, bo bloga zaczęłam pisać w 2009 i wtedy chyba w ogóle po raz pierwszy się zetknęłam z samym pomysłem upraszczania przez minimalizm. I tak na początku to było takie trochę abstrakcyjne, że, że pewnie się nigdy nie uda. A, a 2010 to był ten rok, kiedy faktycznie zaczęłam dużo zmieniać. To jeszcze nie były, to nie prowadziło jeszcze do tego, że, że od razu czułam, że jest prościej, ale, ale tamte zmiany, które wtedy zapoczątkowałam, procentowały przez kolejne lata. No więc powiedzmy, że to jakieś 4-5 lat, tak? Mniej więcej. Okej. Okay. I co było w zasadzie według ciebie, najważniejsze lub najbardziej kluczowe w całym tym procesie. Jeżeli popatrzysz na to z dzisiejszej mhm. perspektywy, to która z tych rzeczy, przez, przez które przeszłaś w tamtym mhm. okresie, zaprocentowała najbardziej? Zaprocentowało najbardziej to, że, że miałam odwagę wreszcie zacząć być sama ze sobą szczera. Myślę, że wiele, znaczy wiele osób, które spotykam, Niestety ma z tym problem, nie wiem czemu. To jest chyba natura człowieka, że, że nie lubimy być ze sobą szczerzy, że jeżeli nam coś nie leży, nie pasuje w nas samych, to wolimy w większości lepiej jest jakoś przymykać na to, na to oczy. I, I to sprawia, że, że wiele osób myślę, że blokuje swój własny osobisty, swój osobisty rozwój. Przez to, że, że zamiast w jakiś sposób ze sobą pracować, czy czy ze swoimi ograniczeniami, czy problemami, które gdzieś tam nam dokuczają, zamiast się z nimi mierzyć, czy po prostu nawet to nie o to chodzi, że zawsze trzeba sobie umieć z nimi radzić, tylko że po prostu się przyznawać do nich. Mm -hmm. I, I przez to, że, że nie mamy tej odwagi, to przez to się nie rozwijamy tak, jakbyśmy mogli. A ja, I na, i czym, na czym to wygląda, Jak to wyglądało u Ciebie dokładnie? Gdzie się złapać na tej nieszczerości? Yy, no, w, Wiesz, wcześniej przez dobrych parę lat to ja ten proces opisuje też trochę w książce, jak co doprowadziło do czego, ale, ale w skrócie powiedzmy, można powiedzieć, że. Wtedy, kiedy zaczęłam pracować zawodowo w swoim zawodzie i zarabiać w miarę, regularnie i w miarę przyzwoicie. Czyli jako tłumacz. Jak, czyli tutaj. jako tłumacz, tak. Bo wcześniej byłam związana z turystyką i to była praca, powiedzmy, nie do końca wybrana. Znaczy, ja w niej trochę ją lubię, ale nie, nie jest to moja, moja, moja pasja i, i raczej do, docelowo nie, nie chcę być z nią związana. Właściwie już teraz to prawie, prawie się tym nie zajmuję. No więc kiedy zaczęłam pracować jako tłumacz i, i pracować etatowo, to jakoś tak zaczęłam bardzo się skupiać właśnie na, tej materialnej, na tych kwestiach materialnych, na, na, na tym takim meblowaniu sobie życia, zapełnianiu go, go przedmiotami i zajęciami różnymi. Oczywiście do pewnego stopnia świetnie, tylko że cały ten, w całym tym procesie, moim, patrząc teraz z perspektywy czasu, wiem, że się zagubiłam. I, I zaczęło mnie coś uwierać, nie wiedziałam co. I właśnie dobrych y, kilka lat tkwiłam w tym, w tym że, że coś jest nie tak, ale nie wiem co. I y, y to był właśnie ten moment tej takiej nieszczerości ze sobą, nie, nie patrzenia na siebie z jakimś takim dystansem, ale, albo nawet jeśli y, widziałam, w sobie, y, widziałam w, w sobie te jakieś, moim zdaniem, niedociągnięcia, to było raczej... Y, Roz, pielęgnowanie w sobie kompleksów, a nie, a nie y, faktyczne poznanie siebie. Wiesz, kompleksy, czy niskie poczucie własnej wartości y, też wynikają z tego, że się do końca siebie nie zna. Że się nie, nie jest znowu ze sobą szczerem. Y, y, oczywiście tak samo osoba, która uważa siebie za ósmy świata, też nie jest sama ze sobą <śmiech> chyba szczera. E, i, I myślę, że to na, tamten etap właśnie, kiedy coś, coś mi nie grało, nie wiedziałam co, i ogółem czułam się ze sobą i ze swoim życiem źle, ale, ale nie umiałam tego, nie umiałam znaleźć przyczyn, tak. Okej. Okay. A jakie wydarzenia w życiu ukształtowały ciebie jako osobę? Hmm. Wiesz co, wiele ich było. Całe życie mnie ukształtowało na pewno jako, jako osobę. I nie umiem wiesz, wskazać takich... A z, a z dzieciństwa masz jakieś, jakieś takie... Wydarzenie, które dość mocno tkwi w twojej głowie? Nie, bardziej myślę, że to, co mnie kształtowało, ja w ogóle mam taką dość refleksyjną naturę, znaczy obserwacyjną, refleksyjną i, mm -hmm. i zawsze lubiłam patrzeć na, na ludzi, na to, co się dzieje wokół mnie i jakoś zawsze dużo pytałam, zawsze dużo zadawałam pytań i, i, i zawsze szukałam odpowiedzi. Na pewno bardzo duży wpływ miało na mnie moje dzieciństwo, bo tu pytasz o dzieciństwo, bo, bo było takie, wiesz, skromne materialnie i, i mieszka, mieszkaliśmy na wsi, w takim starym domu w którym no, warunki takie te, te bytowe były bardzo wręcz surowe, bo wodę się ciągnęło ze studni, wiesz, ogrzewanie to były takie piece kaflowe. Mhm. No, nie mieliśmy bieżącej wody, nie mieliśmy w dostępu do kanalizacji, więc ta strona taka, taka bytowa no, nie była prosta, zwłaszcza na pewno dla moich rodziców, no, bo przy, przy dwójce małych dzieci to oni ponosili ponosili ten, ten większość tych wysiłków związanych z, z zadbaniem o dom, o domo, Mieliśmy też takie małe gospodarstwo, rodzice hodowali kury, króliki, gęsi, więc to było takie, wiesz, z jednej strony, taki bardzo dobrze wspominam tamte lata, bo pomimo tego, że były skromne, to były bardzo szczęśliwe, i bardzo beztroskie. Rodzice naprawdę robili wszystko, co mogli, żeby nam mniej mojej siostrze niczego nie brakowało pod tym względem pozamaterialnym, bo, bo nawet jeżeli właśnie często im brakowało do pierwszego, to, to dali nam wszystko to, co, co mogli dać poza tym. To znaczy już miłość i opiekę. Moja siostra jest niepełnosprawna, to też wymagało od, od rodziców jeszcze dodatkowych wysiłków. I myślę, że to mnie w bardzo, bardzo dużej mierze ukształtowało, że, że wtedy zrozumiałam, czy może nie to, że zrozumiałam, trochę trudno powiedzieć, że zrozumiałam, bo jeszcze byłam za mała, ale, ale że byłam wychowywana w takim systemie wartości i w takim świecie, w którym nie, nie, mniej ważne było to, że, że, że czasem trzeba się nagimnastykować, żeby związać koniec z końcem, a że najważniejsze było to, że mamy siebie nawzajem i, i, i że się kochamy i że się lubimy. Czyli troszkę na odwrót niż obserwuje się dzisiaj dosłownie. No nie wiem, pewnie to zależy też od tego, kto i gdzie. Nie? Znam dużo ludzi, gdzie rodzice właśnie spędzają no. w pracy każdą możliwą mm. chwilę. Dzieciakami zajmują się nianie, mm. ciocie, babcie, albo potem sami sobą, więc. No No tak, no tak, tak. To jakimś, faktycznie to inaczej. W dzi dziwnym kierunku tak. troszkę no. to, to czasami idzie. No. Ale jest coś, czego żałujesz w życiu? Nie, nie niczego nie żałuję. Znaczy no, mogę żałować jakichś głupstw, które popełniłam w takim już zupełnie prywatnym wymiarze, w jakimś w sensie emocjonalnym, jakieś nie do końca może niegdyś przemyślane związki dawno temu. Ale to są kwestie, które nawet jeżeli były nie do końca mądre, to każda z nich mnie w jakiś sposób, znaczy dała mi doświadczenie, dała mi naukę. I, I wiesz, to ten, ten banał, który się powtarza często, że coś nie zawija, to cię wzmacnia. <śmiech> Może to brzmi banalnie, ale, ale to jest w tym wiele prawdy. No, w siebie właśnie też trzeba się nauczyć czasem przez to, że się parę razy potknie, czy, czy na, własny, na własnych nogach, że się potknie o własne nogi. I inaczej chyba się nie da. Jeżeli się będzie próbowało przez życie tak, że jak najostrożniej, żeby sobie żadnej krzywdy nie, nie wyrządzić, to może uda się przeżyć w miarę spokojnie, ale, ale na pewno na. Wiesz, że wiele z tego nie, nie będzie. Nie, nie, nie, nie będzie to szczęśliwy żywot. Nie będzie to szczęśliwy, nie będzie z tego wynikała żadna nauka. Czyli jesteś człowiekiem, który nie przepada zbytnio za strefą komfortu, tak? Wiesz, co chyba, chyba tak? Chyba nie przepadam. Bo tak jak myślę sobie, że. że że jak ta strefa komfortu zawsze mi się wydaje taka podejrzana, wiesz, że za długo, jeżeli w niej się siedzi, jeżeli się nie, nie stawia sobie, swo, sobie jakiś wyzwań czy zadań, to wtedy mi się wydaje, że się nic nie dzieje i, i że wtedy właśnie ni, niczego nowego się nie uczę. Więc to nie tak, że, że jakoś nie jestem też takim typem, który bardzo szam, sam tych wyzwań szuka, ale one się jakoś same mnie znajdują i to chyba tak działa. Bo właśnie miałem pytać, jakie sobie najbardziej szalone postanowienia narzuciłaś. To w takim razie, skoro życie rzuca ci czasem takie powiedzmy kłody pod nogi, które trzeba przeskoczyć. Że może nie kłody, raczej właśnie zadania, wyzwania, tak? wyzwania i bardziej y, takie y, propozycje, z których mogę skorzystać lub nie. I pewnie gdybym chciała właśnie nie wychodzić z tej swojej strefy komfortu, to bym tych propozycji nie przyjmowała. A ja bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza je odrzucać. I, i później są takie momenty, że sobie mówię, Boże, w coś ty się znowu wpakowała, nie? Mogłaś sobie to darować, znowu, bo jednak, no, często to, to wychodzenie ze strefy komfortu wiąże się z, na przykład, mierzeniem się ze swoim stresem, z nieśmiałością, ja z natury jestem, byłam niegdyś bardzo nieśmiała i samo to, że, że teraz często występuję publicznie, czy że, że że znajduję się czasem w miejscach, w których bym się nigdy nie, nie mogła sobie wyobrazić, że się znajdę mhm. I, i że często muszę zabierać głos przed ludźmi, których nie znam. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Albo wręcz zdarzyło mi się nawet kiedyś wystąpić przed grupą ludzi, których nie dość, że nie znałam. To jeszcze w pierwszej chwili byli dość wrogo nastawieni, ale na szczęście udało się ich jakoś to się przekonać. No, to dobrze. no, więc w takich momentach przed tym wyjściem mówię sobie, no właśnie, no, na pewno było ci to potrzebne. I, no, bo ten stres nie jest przyjemny. Może stres w zdrowych dawkach jest człowiekiem przydatny, ale, ale nigdy nie jest miły. Nie? no ale mimo wszystko jednak, jednak przyjmuję te wyzwania i, i potem się z nich cieszę. Jakich rad teraźniejsza ty udzieliłaby sobie o 10-20 lat młodszej? <trymaj> tak trzymaj, tak bym powiedziała. No, na pewno gdybym mogła porozmawiać z tą osobą młodszą, to powiedziałabym sobie, że, że nie warto jest pielęgnować sobie kompleksy bo ja byłam osobą bardzo zakompleksioną i, i, i z tymi kompleksami one mi bardzo mnie blokowały, bardzo mi przeszkadzały i na pewno wiele takich decyzji czy sytuacji, których mogłabym żałować, bo ty pytałeś o to, czy czegoś żałuję, wiele takich sytuacji wiele, wiele takich sytuacji sobie generowałam przez to, że, że właśnie niepotrzebnie źle o sobie myślałam, że że zamiast właśnie poznawać siebie, to tylko pielęgnowałam sobie to przekonanie. Czyli że... stawiałeś przed sobą a, jakąś sytuacją ściany, której nie dało tak, się tak. przeskoczyć. Albo wręcz uciekałam przed jakimiś sympatycznymi e, wydarzeniami, czy, czy ludźmi, którzy się pojawiali w moim życiu, albo się nie dość cieszyłam tym, co mi się przytrafiało, bo cały czas myślałam o sobie zbyt źle. Że na to nie zasługuję. Że na to nie zasługuje, że i takie rzeczy. E, no, niedawno rozmawiałam z koleżanką, która. która teraz się tak boryka z, właśnie z niskim poczuciem, czy zaniżonym poczuciem własnej wartości. I, i przypomniało mi się, jak y, kiedyś właśnie y, usłyszałam y, ta, takie zdanie, które jest przypisywane jednemu z braci Mareks, chyba który podobno powiedział, że nie chciałby być członkiem takiego klubu, który chciałby go za swojego członka. E, <śmiech> i, I myślę, że to wiele osób, które mają niską samą ocenę, ma taki problem, że, że kiedy spotykają ludzi, których, którzy, którzy okazują im sympatię, serce, są, są na nich po prostu w porządku, zaraz tym osobom z tym niskim poczuciem swojej wartości włącza się takie światełko alarmowe. Że, ale jak on może, on czy ona może mnie lubić, czy już nie daj Boże kochać? Że się bardziej lituje niż lubi. No tak, i... ale że, a nawet jeśli naprawdę mnie lubi, to z nim jest coś nie tak, bo, bo przecież mnie nie można tak lubić. Nie? czy w sytuacji też czy kiedy nie mogłam znaleźć pracy bo bo też miałam etap bezrobocia i, i, i szukania zajęcia. I ja powiem no. też, dlatego że zanim zaczęliśmy tak, grze, tak. rozmawialiśmy no. o mojej obecnej no. sytuacji. Tak, tak. I rozmawialiśmy właśnie o, tutaj o sytuacjach y, takich zawodowych, czy takich ty, typowo rozmowa kwalifikacyjna. Tak. Ja też miałam, y, wiem, że y, musiało mi się chyba co najmniej kilka razy zdarzyć, kiedy poszłam na rozmowę z przekonaniem, że przecież oni nie mogą mnie zatrudnić, bo na pewno y, y, jest ktoś lepszy. I <laughs> y, y, i wtedy, kiedy, kiedy udało mi się znaleźć pracę stałą, to, to ja długo nie dowierzałam, że to, że to się stało naprawdę, że jak to oni mnie chcą... Ale to była któraś z rzędu rozmowa kwalifikacyjna, tak? Znaczy tam było fantastycznie, bo oni najpierw kazali zrobić mi testy. Wiesz, no, praca na tłumacza, na szczęście tłumacza się, powinno się zatrudniać przede wszystkim na podstawie jego kompetencji, tak, tak. A nie na podstawie tego, czy się dobrze prezentuje na rozmowie, więc w moim przypadku ta, ta rozmowa jak powiedzmy, że kwalifikacyjna. z moim późniejszym szefem, już przebiegała po, po tym, kiedy ja już wiedziałam, że testy zdałam bardzo dobrze i, mm -hmm. i, i że, że oni mnie chcą dla, dlatego, że, że ja pomimo, po że pomimo tego, dobrze. że nie miałam wtedy wielkiego doświadczenia, ale że jestem takim, taką osobą, której oni potrzebują i, i, i że, że będę się... Że mam, do, mam wystarczające umiejętności, że będzie mnie można szybko nauczyć tego, czego I jak potrzebę. się wtedy czułaś? No fantastycznie. Czyli mimo tego, że uważałaś, że jak to jest możliwe, to jednak szczęśliwa byłam. Szczęśliwa tak? byłam, ale chyba to największe było to szczęście, które ta, ta radość, to myślę, że wiele młodych osób nie zrozumie tych, które dostają swoją pierwszą poważną pracę, <laughs> to szczęście, że jest wreszcie ktoś, kto będzie mnie chciał uczyć, bo wcześniej spotykałam się z czasem właśnie na tych rozmowach kwalifikacyjnych z takim z takimi stwierdzeniami, że no, ale pani nie ma doświadczenia, więc no właściwie czasem odnosiłam takie wrażenie, że to ja powinnam płacić tym ludziom za to, że mnie zatrudnią i będą mogli mnie czegoś, czegoś nauczyć, że ja będę mogła zdobyć doświadczenie. Więc kiedy wreszcie się znajduje ktoś, kto, kto mówi, no dobrze, nie masz doświadczenia, ale to, to, to, to, co potrafisz już teraz nam wystarczy, żeby nauczyć cię więcej, to to było fantastyczne uczucie. Czyli Okej. Okay. No pytaj. Nie, bo właśnie też zauważyłem coś takiego, że w tych wszystkich ogłoszeniach o pracę jest strasznie dużo wymagań tak. i zawsze oczywiście 5 lat studiów, 5 lat wykształcenia, mm -hmm. wiek nie więcej niż tak. 20 lat tak. I, i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy chcą dzisiaj więcej brać. Niż, mm -hmm. niż dawać. Nie ma, nie ma jakiejś takiej równowagi zachowanej w ogóle w tym wszystkim. To tylko takie moje spostrzeżenie. Ale co jest po niest niestety, obserwacji. niestety, prawda. Znaczy, myślę, że to pewnie pracodawcy chcą od razu mieć pracownika, który będzie w pełni jakby wydajny, tak? A... Myślę, że, że nie ma takiej sytuacji, chyba że ktoś jest no. powiedzmy sprzedawcą i przechodzi dalej do innego człowieka <laughs> no. na sprzedawcę, więc. Ja później miałam już po iluś tam latach pracy sama uczestniczyłam w procesach rekrutacji tłumaczy czy... Jak było po drugiej stronie? Wiesz co, fajnie, bo jeżeli się samemu przeszło przez takie doświadczenia, kiedy się kiedy wiesz, ja z, z tymi osobami z którymi współpracowałam zawsze szukaliśmy właśnie dobrych materiałów w sensie do, dobrego materiału na załóżmy tłumacza czyli człowieka który niekoniecznie właśnie musi mieć duże doświadczenie czasem nawet akurat w przypadku tłumaczy bywało tak że duże doświadczenie e, czasem bywa niepożądane bo rutyna. bo rutyna, bo na przykład zdarzyło mi się kiedyś sprawdzać tekst po tłumaczu przysięgłym, który, z wieloletnim doświadczeniem, który już wpadł w taką rutynę, że popełniał podstawowe błędy. On już nie tworzył jakąś w ogóle radosną twórczość uprawiał w tych tłumaczeniach, bo jemu się po prostu chyba już nie chciało pewnych rzeczy sprawdzać. On tak bardzo sobie wierzył, że... Że już nie widział sensu sięgania do słownika, czy do encyklopedii, czy, czy, czy do wyszukiwarki internetowej. Więc ci młodzi ludzie, ci którzy na przykład byli świeżo, czy jeszcze w trakcie studiów, czy świeżo po studiach, oni no właśnie umiejętnościami często nie, nie ustępowali tym doświadczonym. A, a mieli ten, ten, ten zapał jeszcze. jeszcze zaangażowanie im, się, zaangażowanie, im się chciało tak, po prostu. Tak. I myślę, że nie jest wcale łatwo y, m, przez całe swoje życie zawodowe utrzymać ten, ten, tę świeżość i, i, i zapał. Można, ale, ale na pewno nie jest tak łatwo. Kiedyś od babci słyszałem, że jeżeli chce się iść y, na operację, to najlepiej do młodego lekarza, bo ich nie zjada rutyna, i oni się przynajmniej starają i cztery razy wszystko sprawdzają. No już też słyszałam już kilkukrotnie tę opinię od paru osób, więc być może jednak coś w tym jest. Słuchaj, bardzo mi się podoba zaprezentowana przez zaproponowana, przepraszam, przez no. ciebie idea spoglądania na swój dom okiem takiego agenta nieruchomości <laughs> albo złodzieja? Tak, tak. Powiedz mi, co najbardziej uderzyło cię wtedy w twoim mieszkaniu, gdy spojrzałaś na nie takim okiem? No, że właściwie, że żadna przestrzeń nie była pusta. Wszędzie były, były rzeczy, wszędzie, właśnie, na wszystkich powierzchniach. I to mnie jakoś tak uderzyło. Nie wcześniej, jeżeli się tak nie, nie patrzy, właśnie jak funkcjonujemy w jakiejś przestrzeni z dnia na dzień, to przestajemy ją właściwie zauważać. Tak jak się przestaje zauważać, że dzieci rosną i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. I, I jeżeli nie właśnie, ta, dlatego na przykład zdjęcia. Zdjęcia są dobrą, dobrą metodą. To, i dlatego ta metoda na agenta nieruchomości <grym> działa. znaczy i Nawet jeżeli by się miało tylko dla zabawy z, tą, z tym aparatem przejść przez przez dom i, i popstrykać sobie zdjęcia i później na spokojnie, nie siedząc nawet w tym domu, lepiej może byłoby wyjść, a po prostu popatrzeć, popatrzeć sobie na, na to, jak on wygląda. To można się zdziwić, ale okazuje się, że, że on na przykład nie jest aż taki ładny i przytulny, jak nam się wydaje na co dzień, że to, co bierzemy za przytulność, to jest po prostu bałagan albo, że właśnie nie ma, gdzie się ruszyć. Też warto obserwować, jak się gości zaprasza. Bo oni nie są przyzwyczajeni do, do naszych, naszego wnętrza mhm. i jeżeli widzimy, że gość nam się potyka już na wejściu mieszkania o jakieś tam skomplikowane konstrukcje, które znajdują się w przedpokoju, Albo, że musi sobie znaleźć, że nie bardzo wie, gdzie może usiąść. Nie? I mówimy to o, o uprzątniętym domu. Tak, o i mówimy jest... to o uprzątniętym domu. Albo, że, że, jeżeli włącza się nam takie, takie wiesz, od, od razu jakieś tłumaczenia, że albo tutaj nie zdążyliśmy... Przepraszam, mam syf. Przepraszam, mam syf, albo e, gdzieś tam domykamy jakąś szafę, do której wrzuciliśmy przed przyjściem gościa. <głos> <głos> Rzeczy, które się przedtem bezładnie walały po salonie. No to są właśnie te sytuacje tego popatrzenia z dystansu, tak z zewnątrz. Nie jako, albo no, wręcz myślę, że można by się posunąć do tego, tylko że to może być bolesne dla obu stron, żeby się spytać właśnie kogoś ze swoich znajomych. A, a jak ty odbierasz moje mieszkanie? Ale to, to może być trochę niebezpieczna metoda mimo wszystko. Możemy us usłyszeć albo wprawić tę osobę w zagłopadanie przede wszystkim. Myślę, że, że raczej dużo ludzi nie tak, powiedziałoby tak. szczerze. Po to są właśnie prawdziwi przyjaciele, żeby tak. powiedzieli wszystko jak leży. Tak. E, Okej, okay. i co było najgorsze właśnie w tym, że miałaś bardzo dużo przedmiotów? To, że one zabierały ci czas na porządek, że przytłaczały twój mózg, gdy wchodziłaś do domu, czy były jeszcze jakieś inne rzeczy z tym związane? Na przykład wiesz, pieniądze i wiesz, utrzymanie wszystkiego, wszystkiego po trochu. Yy, świadomość właśnie tego, że, że to jest czas, że pieniądze, które zostały wydane, yy, no to, to ciągłe sprzątanie i ciągły brak yy, jego widocznych efektów. I yy, yy, taka... Yy, czekaj, bo gdzieś mi to umknęło. Yy, no, yy, też... Yy, jak pat, patrzyłam na te wszystkie przedmioty, że właściwie większość z nich nie umiałam powiedzieć, dlaczego one w tym domu są. To chyba było najbardziej uwierające, że, że one tam tak po prostu były. Znaczy, albo nie pamiętałam, dlaczego je kupiłam. Ale tu mówisz o bibelotach typu jakaś pierdółka z nadmorza Muszelka? Nie, mówię o różnych, o ogółem, że, że wiele tych przedmiotów, którymi się otaczaliśmy i nieważne, czy to chodziło o tam ubrania, książki, czy, czy bibeloty, czy pamiątki, że jak już minęły minął pewien czas od, od ich nabycia, czy tego, jak się je dostało, to człowiek nie umie sobie powiedzieć właściwie, dlaczego one w tym namocą. Po prostu są. Kiedyś tam zostały kupione, albo ktoś mi dał, albo skądś przywiozłam, ale nie mam dla nich jakiegoś szczególnego uzasadnienia. I, i wiesz, tak jak często się powtarza w tych wszystkich poradach na temat ogarniania domu tak, czy, tak. czy przestrzeni. Często się mówi o tym, żeby zatrzymać sobie tylko rzeczy, które są albo bardzo piękne, albo bardzo przydatne, albo najlepiej jedno i drugie. To bardzo wielu tych przedmiotów, które mnie otaczały, żadna z tych zasad się nie... nie żadna z tych zasad nie dotyczyła. Nawet Dominique Laro, o ile no. dobrze yy, czytam nazwisko, też, <śmiech> też pisała właśnie, że ona uwielbia otaczać się przedmiotami, które są po pierwsze praktyczne, a po mm. drugie muszą być wyjątkowo piękne i od czasu do czasu pozwala sobie na przedmiot, który jest tylko piękny. Tak, no, tak ona to w taki charakterystyczny dla siebie sposób to ujęła, ale... Dość ale specyficzna, tak. mocno nasięknięta jej ja po nią tak, osoba. Tak. E, oczywiście jak chodzi o po pierwsze adres bloga Ani, i no. książkę, e, panią Dominik, Wszystkie te materiały znajdziecie pod adresem namyslnikrower.com ukośnik 009, jak dziewiąty odcinek podcastu. No to wracając do pytań. Co dało Ci najbardziej wewnętrznie uprzątnięcie swojego domu i swojego życia? Jak zaczęłaś się wtedy rozwijać? Co, zaczęłam się rozwijać chyba pod każdym względem. Bo wcześniej... Y Właśnie ta, ta, ten brak dostatecznej znajomości siebie, czy tej szczerości ze sobą, e, sprawiał, że, po, że moim, na pewnym etapie wydaje mi się, że przestałam się rozwijać jako, jako człowiek, jako osoba. Owszem, rozwijałam się zawodowo na pewno, czyli jakaś część mnie szła do przodu, powiedzmy, że to tak intelektualnie, tak, a, i, a pozostałe y, części, pozostałe aspekty y, były zaniedbane. Nie rozwijałam się pod względem emocjonalnym na pewno. Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to też stanęło w jakimś takim martwym punkcie. Na pewno nie rozwijałam innych swoich cech, nie, tych, które niekoniecznie są przydatne w życiu zawodowym. Na pewno nie rozwijałam swojej kreatywności. Wręcz był taki moment dłuższy, kiedy wydawałam się, że, je, że jestem osobą bardzo niekreatywną że ja nie potrafię niczego wymyślić, stworzyć. A po co była ci ta kreatywność? Kreatywność, czy znaczy w ogóle kreatywność, samo słowo, kreatywność może trochę jest w, obecnie ograne, ale kreatywność, czy, czy umiejętność tworzenia rzeczy, czy wymyślania, czy przekształcania twórczego naszego otoczenia jest, myślę, nieodłączną częścią człowieka. Człowiek, odkąd zaczął tworzyć cywilizację, w jakiś sposób kształtuje swoje otoczenie, tak? I my w tym współczesnym świecie, gdzie wsz dostajemy wszystko gotowe, gdzie chcemy wszystko gotowe, że, gdzie to zrobione przez samemu, czy samemu wymyślone, już nie ma takiej, dla wielu osób nie ma wartości. To ja myślę, że no. nazwałbym to słowo bardziej wyobraźnią, dlatego że gdy patrzymy na jakiś przedmiot, mm -hmm. czy, czy czytamy książki, przepraszam, mm -hmm. kto dzisiaj czyta książki, ale <grym> y <kluzny> właśnie dzisiejsze czasy no. mocno zabijają wyobraźnie. Mm -hmm. Nie potrafimy no, tak. na przedmiot no. spojrzeć nie wiem, dziecięcym okiem mm -hmm. i na przykład zrobić z czegoś przycisku do papieru mm -hmm. albo jak na przykład e, rozmowy mm, o pracę u mm -hmm. Google dają mm -hmm. ci spinacz mm -hmm. i masz wymyślić 50 jego zastosowań. Mm -hmm. Właśnie chodzi o to, że narzucają nam po prostu jedn, jeden pogląd, to służy do tego do mm -hmm. widzenia. Mm -hmm. To, to faktycznie i szczególnie takie osoby, no. które potrafią to wszystko ogarnąć, e, są twórcze i, mm. i coś z tego pozytywnego No właśnie, wychodzi, i więc... tak jak mówisz, ta, ta wyobraźnia właśnie i na pewno tego pola dla wyobraźni sobie nie zostawiałam przez długi czas. E, wiesz, ja jestem, mam Ale trochę zdawać... Ale byłaś wciągnięta życiem, czy... I życiem na pewno, tą, tą pracą, dojazdami do niej, ogarnianiem, tak powiem, takiego tej codzienności e, na pewno wiele spraw sobie komplikowałam właśnie przez to, że nie, nie szukałam najprostszych rozwiązań, tylko, tylko, tylko no wymyślałam, przyjmowałam warianty niekoniecznie naj, najprostsze, ale chyba najwięcej tych, tych ograniczeń było związanych z tym, że, że bardzo dużo pracowałam, po to, żeby wiesz, mieć pieniądze na, na te, i na bieżące potrzeby, takie zupełnie zwyczajne, życiowe, ale też na, na niezbyt przemyślane zakupy. I po prostu tego czasu, na, czy, czy przestrzeni na, na tą wyobraźnię, czy na takie bycie ze sobą samą czy, czy tam czytanie, czy pisanie, czy w ogóle robienie czegokolwiek, co nie byłoby związane z zarabianiem pieniędzy albo, albo z bieżącym ogarnianiem miesz, mieszkania, gospodarstwa, to niewiele nie zostawało już wiesz, czasu na cokolwiek, ani siły. A Miałaś um, chociaż czas na ukochane książki, czy też nie bardzo? No, da, udawało się czasem ukraść ten czas w komunikacji miejskiej ale był taki moment też, kiedy dojeżdżałam, no żeby zaoszczędzić trochę czasu, dojeżdżałam, dogadałam się z koleżanką, która... która z samochodem. Samochodem. No i to było z jednej strony przyjemne, bo akurat to osoba, którą bardzo lubię, więc spędzałyśmy ten czas rozmawiając. Ale, ale wtedy już nie było, było, nie było czasu na książki, a poza tym w tym okresie, kiedy pracowałam najwięcej i kiedy pracowałam też nie tylko w biurze, ale dorabiałam sobie na różne sposoby po, po, już po etacie, no bo na te ciągle wzrastające potrzeby, po prostu byłam często zbyt zmęczona, żeby, żeby wiesz, żeby mieć jeszcze siłę na czytanie. I często wracałam do domu tak wypruta, że już nie chciało mi się nic, a jeszcze trzeba było tam jakieś tłumaczenie robić dodatkowe albo jakieś lekcje jeszcze udzielałam korepetycji, więc mało zostawało tej przestrzeni i czasu i siły na, na cokolwiek innego. A jak to wszystko razem godziłaś i ogarniałaś? Miałaś jakiś swój sposób? E, pół godzinki przerwy na spanie i, i siadasz? Czy kawka? Czy, czy nie wiem, korzystałeś z jakichś narzędzi, które pomagają ci zorganizować swoją pracę? No właśnie w tym, że raczej nie za bardzo ogarniałam, żadnym... że, że, że oszczędzałam na, na śnie na pewno i, i to uczucie ciągłego niedos, niedospania, jak jestem bardzo wrażliwa na niedospanie I, i później jestem nie do życia, ale no, jest jakby najłatwiej zrezygnować, przynajmniej tak się wydaje mm -hmm. w pierwszej chwili. I, i więc nie, nie, nie mogę powiedzieć, że miałam jakiś konkretny system, bo raczej było działanie chaotyczne, przekonanie, że jakoś z dnia na dzień trzeba funkcjonować, i w miarę jak się dana sytuacja toczy, no to reagować, ale to nie było w tej jakiejś, jakiejś strategii, wiesz, czy planu większego. A dzisiaj korzystasz z takich rzeczy, czy też nie bardzo? <grym> dzisiaj nie, ale z innych powodów. <grym> nie, no dzisiaj nie, nie korzystam z jakiejś strategii, czy, czy planów, bo, bo staram się mieć na tyle proste te, te swój, swój rozkład zajęć, żebym nie musiała go jakiś... Yy, tworzyć skomplikowanych systemów do ogarniania go. To opowiedz proszę w takim razie jak wygląda twój dzień, bo muszę mm, nadmienić, że Ania jest sama sobie szefem, mhm. co na pewno dużo upraszcza, mhm. więc powiedz, jak wygląda taki twój przeciętny dzień? No, już parę razy myślałam nad tym, że mi jest ciężko opisać swój przeciętny dzień, bo każdy jest nieprzeciętny. Że owszem, no powiedzmy, załóżmy typowy dzień, kiedy tylko tłumaczę, kiedy nie, nie, nie wychodzę z domu na przykład z jakimś, żeby załatwić jakąś sprawę, no to po prostu wstaję rano, w około w tej chwili godzinę Chwilę po szóstej, tak jak, jak wstaje mój mąż do pracy, przygotowuje śniadanie, wypijamy kawę, on wychodzi, ja mam zwykle gdzieś takie, daję sobie takie pół godziny na snucie się, takie po prostu, że sama nie wiem co robię. To, to właśnie potrzebuję tego czasu, żeby tak się odnaleźć w świecie i w rzeczywistości. Zdarza mi się wtedy trochę poglądać telewizji, ale to... Bo ja, jak wiadomo, jestem... Nie wyrzuciłam swojego telewizora przez okno. Jako jedna z niewielu. Jako jedna z niewielu tak, Więc zdarza mi się tę kawę dopijać przed telewizorem. Albo sobie ewentualnie wtedy coś poczytam, ale to wolę, wolę żeby takie pół godziny było po prostu na, na robienie niewiele. Po prostu pobycie i Takie tyle. dobudzenie się. Takie czemu? dobudzenie się, przemyślenie właśnie tego, co, co mam dzisiaj zrobić. I później zajmuję się po już tam toalecie, ubraniu się i doprowadzeniu do porządku. Yy, idę do biura, czyli do włączam laptopa i yy, zabieram się z, za odpisywanie na maile i, i sprawdzanie tego, co mam do przetłumaczenia danego dnia. I zawsze to tak wyglądało? Czy robiłaś to kiedyś w piżamie? Ale zdarza mi się to w dalszym ciągu robić w piżamie, tak. bo to jest, no nie, niektórzy będą się śmiać, ale jako, dla mnie jako dla osoby, która nie do końca lubiła pracę w biurze, czy sam system pracy biurowej, ja po prostu jestem zbyt, zbytnio indywidualistką i, i nie bardzo mi się podoba to, że mam być w jakimś miejscu codziennie o tej samej porze i, i że ktoś może mnie pytać, dlaczego mnie w tym miejscu nie ma. Po prostu z moją naturą jakoś to nie jest kompatybilne. Czyli wolisz tryb bardziej zadaniowy, tak? Niż... Nie, po prostu jestem takim bawolnym duchem. Mam, mam domieszkę krwi cygańskiej, bo moja prawabcia była cyganką i myślę, że to może być to, że po prostu... No nie, no, no nie da się, tak Tak się nie da. Nie da się siedzieć, znaczy biorę owszem, własne, ale, ale, ale nie w... Wtedy, kiedy chce. I wtedy, kiedy chce. I nawet, i, wiesz, w praktyce ja pracuję teraz czasami dłużej niż pracowałam w, w biurze. Więcej by, bywa, że pracuję. Mhm. Tylko, że uważam, że jest to o wiele bardziej wydajne. Poza tym są takie momenty, kiedy nie pracuję w ogóle i sama mogę zdecydować o tym, że dzisiaj nie pracuję po prostu. Albo, że dzisiaj pracuję tylko trzy godziny, albo, albo w ogóle. Ym, więc dla mnie to, to, że czasem zdarza mi się iść do pracy w piżamie, jest takim poczuciem, takie, taki, takim, no aż mi wtedy dobrze, tak sobie myślę, fajnie, no dopiero bym nie mogła iść w tej piżamie. Wiem, że to może jest dziecinne, ale. Znaczy, ale, nie, nie, ale cieszy ja pytam pod tym kątem, no. że bardzo dużo osób, które e, mają własną działalność mhm. albo pracują zdalnie. No ma wielki problem z rozgraniczeniem pracy Aha, od o to życia ci chodzi, tak? i no. jedną z właśnie złotych wskazówek było to, żeby nie, ubie nie ubierać się, e, przepraszam, żeby się ubierać właśnie tak. w ubranie, a nie siedzieć w piżamie. Nie, nie, no to, to ta piżama tutaj ma tutaj czysto symboliczne znaczenie, bo okay. to jest to poczucie, że jestem w pracy, ale jestem w pracy na luzie, także jestem, jestem u siebie. Natomiast to nie jest tak, że ja w niej później siedzę cały dzień, tylko powiedzmy, zrobię sobie to jedno małe zlecenie, wyślę go, moja dusza czuje się dopieszczona, dobra, już skończyliśmy pracowanie w piżamie, teraz przebieramy się i pracujemy normalnie jak ludzie. Jednak staram się pilnować tego, żeby właśnie żeby rozgraniczać to, co mówisz. I zwykle koło trzeciej, czwartej, tak jak, jak może wraca z pracy, no to przed jego przyjściem przygotowuję obiad. Tu się niektórzy ze mnie śmieją, że się zachowuje kura domowa, bo czekam na męża z obiadem. Słyszałam takie głosy. Dziwne podejście, ale nie. zresztą no. mogą, kto im zabroni, Oczywiście nie, tego nie zabroni. I staram się, Dla mnie idealnym dniem jest, kiedy po obiedzie już nie wracam do pracy, albo kiedy wracam do niej powiedzmy na godzinę, i, I już powiedzmy gdzieś najpóźniej około 17 staram się mieć kwestie zawodowe już zamknięte. Z tym, że oczywiście nie każdy dzień jest do siebie podobny. Teraz na przykład niedawno mam nowe wyzwania tłumaczeniowe związane z tym, że pojawił się tam nowy klient, więc na przykład pracuję teraz więcej dlatego, że, że jest nowa sytuacja, do której się jakoś tam trzeba przystosować, ale wiem, że to z czasem też się ureguluje i, i że wrócę do swojego stałego rytmu, czyli powiedzmy gdzieś ta standardowo ósma do 16 z tą przerwą obiadową, z tym, że jeszcze w międzyczasie oczywiście wykonuję jakieś drobne prace domowe, bo nastawiam sobie pranie, czy, czy robię sobie jakąś przerwę koło południa. Wszystko zależy od dnia i, i to mnie chyba najbardziej cieszy. I, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele osób, które nas, które nas słuchają, bo to z tym się często spotykam, jak zaczyna się mówić o pracy wolnego strzelca i jeżeli ja mówię, że mi to tak sprawia taką wielką przyjemność i, i że tak to lubię, to zaraz podniesie się wrzawa, że nie wszyscy tak mogą, że nie wszyscy tak lubią i że nie wszyscy potrafią i że nie wszyscy muszą. I ja się z tym zgodzę, że właśnie, że nie każdemu ten tryb pracy będzie odpowiadał. Znam osoby, które się świetnie odnajdują w pracy takiej zorganizowanej, tak, kiedy, które lubią na przykład wychodzić, lubią, kiedy ktoś im organizuje. Konkretne godziny. Tak, konkretne organizuje. godziny. No albo są takie zawody, w których się nie da którym by się może nawet chciało, ale, ale po prostu się nie da. Więc to nie tak, że ja tutaj chcę mówić, że wszyscy mają robić tak jak ja. To akurat dla mnie okazało się być najlepszym rozwiązaniem, ale nie chciałabym, żeby ktokolwiek pomyślał, że ja tutaj ewangelizuję za tym, żeby wszyscy nagle rzucali etaty i, i przechodzili na własny rachunek. Po pierwsze to myślałem, że poruszysz kwestię finansową, że wszyscy, którzy mają, są wolnymi strzelcami, tak sobie chwalą, chwalą, a w rzeczywistości to z kasą Lipa i ze zleceniami często i niby jest fajnie, ale potem jak nie ma zleceń, to ja wolę siedzieć na etacie, to jest raz, dwa. Myślę, że osoby, które e, potrzebują czegoś takiego, po prostu pójdą w tym kierunku, a te, które nie, nie będą próbowały sobie robić nic na siłę, ale gdyby coś zapraszam Was do komentarzy. Tak, oczywiście. E, ucinasz sobie drzemki w trakcie dnia? Tak, tak, nie codziennie, ale czasem zdarza się. Lubię, lubię drzemkę taką. Gdzieś staram się pilnować, bo jest taka złota zasada drzemki, że, pomiędzy, że jeżeli ma być drzemka, to między 14 a 16. W e, standardowym takim trybie rozkładzie dnia, że nie powinno się ani później, a wcześniej, zwykle nie ma potrzeby wcześniej niż ta 14. .00. Natomiast u mnie to standardowo jest chyba gdzieś tak właśnie pora po obiednia. Ale to, to nie tak, że jest, że, że codziennie, ale myślę, że, że, że drzemki są niedoceniane I, i podoba mi się bardzo to, że w niektórych, chyba w Danii podobno, podobno gdzieś tam czytałam, że, że w, zdarza się, że w biurach są takie pokoje, gdzie są jakieś kozetki, na których, których można sobie uciąć drzemkę, bo drzemka świetnie robi i dla mózgu i dla serca i, i to jest czasem wystarczy 15-20 minut takiego krótkiego snu i wstajemy później zregenerowani i możemy jeszcze dużo zdziałać fajnych rzeczy. Uwielbiam drzemki. <laughs> Absolutnie. Z reguły w końca godziny 13 czuję się taki po prostu już skapcianiały totalnie. Mm -hmm. Natomiast mogę na nią sobie dopiero pozwolić jak przyjdę do domu, więc mm -hmm. jem obiad, pół godziny drzemki. Tylko właśnie z drzemkami był zawsze taki problem, że e, szłaś spać, mm -hmm i okej, okay, mogłaś ustawić budzik, mm -hmm. natomiast nie zawsze z tej drzemki człowiek budził się po tym budziku wyspany, mm -hmm. to jest raz, a dwa, e, jak nie ustawiałeś budzika, to mm -hmm. bardzo często z trzy godziny, z... z 15 minut robiły się trzy godziny. godziny, tak. tak. I <laughs> potem jeszcze był ten problem, że wstawałem o tej dwudziestej, zabierałem się do roboty i nie mogłem do trzeciej w nocy zasnąć. A no nie, no to już się wybijasz z rytmu, to, to już to nie jest, jest drzemka, pytania, to, to tak się nie da. I... No. Wpadłem na aplikację w ogóle Polaka, mm -hmm. nazywa się e, PowerNap, bodajże, mm -hmm. zalinkuję ją na pewno. No, zalinkuję, e, bardzo dobrze. Tak. Kosztuje, nie wiem, chyba 2 euro, ale mm -hmm. odpalasz sobie jaką chcesz drzemkę, mm -hmm. czy to ma być 20 minut, mm -hmm. czy 40, mm -hmm. czy 120 mm -hmm. i on, i wkładasz telefon do kieszeni. Mm -hmm. I analizuję te twoje kochety, tak? Tak. I fazy I... snu pewnie, tak? Fantastyczne, naprawdę mm -hmm. jak sypiasz w ten sposób, to, to zdecydowanie polecam. No to faktycznie czy mo, może, mogę spróbować, bo mi się nie zdarzyło już dawno, żeby mi ta dżemka się przeciągnęła poza, poza jakiś limity. Ale pewnie sypiasz regularnie i masz Sypiam to jakoś regularnie, tam, tak i. To organizm i się sam unormuje w miarę. Tak, regularny tryb życia. To, to jest też fantastyczne, to, to że teraz ja nie śpię jakoś bardzo długo, bo, bo, bo zwykle, ale, ale kładę się jednak regularnie, nie później niż 23. Rzadko mi się zdarza położyć później spać. No i wstaję jednak w tygodniu zwykle po tej chwili, po tej szóstej, więc często nawet się zdarza, że w weekend się budzę automatycznie, tak samo już zresztą w miarę wyspana. I to też po, poczucie, że ten regularny sen, którego sobie właśnie już tak nie, nie zabieram systematycznie, Oczywiście zdarza się tam czasem nie wyspać z różnych powodów, chociażby dlatego, że się zaimprezuje. Ja też jestem... Normalna sprawa. <grym> no, normalna sprawa. Ale, ale jeżeli się nie imprezuje i chodzi się normalnie spać, to, to ten sen regularny. I też to, jak to bardzo dobrze wpływa na, na samopoczucie i fizyczne, i umysłowe, to można tylko zachwalać. Dlatego bardzo mi zawsze żal ludzi, którzy którzy z jakichś powodów nie mogą się wysypiać, bo wiadomo, nie każdy ma na to wpływ. Są takie okresy w życiu też, kiedy z jakichś tam powodów wysypiać się nie można. No myślę, że tu młodzi rodzice mają... Też o tym pomyślałem. I wtedy trudno im, tutaj trudno będzie wygłaszać złote porady pod tytułem nie oszczędzajcie na śnie. Ale to jest okres, który kiedyś minie, ale myślę, że że na dłuższą metę to każdy powinien myśleć o, o, pod tym względem, żeby sobie ten higienę snu wypracować, bo jest to coś, czego nasza cywilizacja nie docenia. znaczy, W ogóle nie doceniamy wielu aspektów takiej higieny życia. Tak. Nie tylko snu, ale też i, i odżywiania, i ruchu, i, i, i stresu. I, I porządnego i, wyzdrowienia. I porządnego wyzdrowienia zachowujemy się, tak mówię, w, w, w masie zachowujemy się jako, jak, jak, tak jakbyśmy byli jakimiś takimi małymi maszynkami, które można eksploatować maksymalnie i one jak zaczną się psuć, to się po prostu Kupi, kupi się tam parę tabletek, kupi. albo wymieni parę części i, i, i wszystko będzie dobrze. Albo wymienia się maszynkę na nową. Albo się wymienia maszynkę na nową. E, a to się tak nie da. No, człowiek tak nie funkcjonuje. No, y, ja jeszcze tak y, im jestem starsza, tym mniej ufam y, systemowi opieki zdrowotnej y, y, i to jest inna sprawa, więc myślę, że takie, taka ufność w to, że możemy ze swoim zdrowiem i organizmem robić wszystko, a on wszystko zniesie, a jak przestanie znosić, to się pójdzie do lekarza, to, to jest niestety ślepa ulica. Tym bardziej, że snu nie da się odrobić. Nie, snu się nie da odrobić. Yy, widziałem kiedyś, Kurczę, tylko nie pamiętam. To no. na pewno nie było żadne stwierdzenie grupy doktorów ani żadnych innych padaczy. <głos> tak. tylko raczej coś w rodzaju tych głupich ciekawostek, którymi chcesz się pochwalić przed znajomymi na imprezie Popiaku, <głos> że podobno siedem dni spania w namiocie na dziko tak stala od mhm. cywilizacji już potrafi wyrównać w organizmie człowieka ten tryb, właśnie spania, mm -hmm. jaki jest mu konkretnie potrzebny. I to jest fascynujące, że potrafimy na przykład przez nie wiem, te 20 lat mm -hmm. dawać sobie w tym w kość, a organizm mm -hmm. i tak potrzebuje 7 dni i on sobie Tylko to już musi wszystko wyróży. Tylko żeby się móc Tak, żeby nie, nie naturą, było. Tak? Tak? Właśnie chodziło no. o to, żeby nie było szumu, mm -hmm. żeby nie było tych wszystkich świateł dodatkowych, mm -hmm. bo to jest właśnie skażenie dość no, mocne, też, o którym tak, się tak, tak. nie mówi. No, niestety nie. No. Ja bardzo, bardzo, akurat skażenie światłem faktycznie nie mówi się o nim, a ono jest bardzo, nie, bardzo wielu rzeczy nas pozbawia, bo nas pozbawia też na przykład widoku gwiazd. I jak się jest stara od cywilizacji, sam wiesz pewnie jako człowiek, który, który lubi uciekać w dziczy, jak rozumiem, tak. to jak trudno jest znaleźć takie miejsce, w którym te gwiazdy naprawdę się widzi. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam w pełnej krasie drogę, drogę mleczną, nie byłam w stanie uwierzyć, że ona jest. Znaczy zrozumiałam, dlaczego ona się, zawsze nazywana ją mleczną. Bo wcześniej yy, obserwując ją tylko w, znaczy właściwie trudno ją dostrzec na standardowym niebie, prawda? Jasne. Bo właściwie jej nie widać. I kiedy ją zobaczysz w takim miejscu, yy, kiedy zobaczysz niebo właśnie nieskażone światłem, to yy, naprawdę szczęka opada i nie chce długo wychodzić na swoją pozycję. Ja bo się zawsze czuję wtedy tak, taki malutki. Tak, to, to, ten, to morze tych, tych gwiazd, które wydają się nagle być tak blisko. I jak właśnie, no, ja, ja lubię cywilizację tak? I, i cieszę się z tego, że żyjemy w takich czasach, kiedy mamy dostęp do technologii do urządzeń, i, i, i cenię sobie to bardzo, ale, ale też jest przykre, że to nas pozbawia tak wielu, tak pięknych i tak potrzebnych człowiekowi rzeczy, spraw. Ja, a propos tych czasów, zadam jedno pytanie, które no. teraz przyszło mi do głowy. Czy uważasz, że żyjemy w złotych czasach? w sensie materialnych, materialnym, czy, czy, czy że złoty wiek taki... Tak, że, jest, że teraz autentycznie jest złoty wiek. Nie, myślę, że to by było duże uproszczenie. Myślę, że żyjemy w tak samo zwariowanych czasach jak każde, bo nie oszukujmy się, w historii ludzkości chyba nigdy nie było tak, że było, że były jakieś dłuższe okresy jakiejś nazwijmy to normalności, że nawet jak gdzieś była tak. jakaś normalność, to gdzie indziej była zupełna nienormalność. Myślę, że nasze czasy są, są o tyle szalone, że, yy, że faktycznie są bardzo histeryczne i że tempo, w którym cały świat żyje, jest, jest stanowczo nieprzystosowane do, do człowieka i że bardzo daleko odeszliśmy od, od yy, naszej natury, od I związku uważasz, z tym. Uważam, że jest zdecydowanie za szybko ze wszystkim. Zdecydowanie za szybko ze wszystkim, że zdecydowanie ludzie żyją. Yy, zbyt mało stawiają, stawiają właśnie nacisk, zbyt mały nacisk na, na jakość swojego życia. I, i że jak, ludzkość jako, jako całość poszła, poszła w ilość. Także w, w to, że, że liczebnie ludzi jest tak, tak wielu, to też wcale nie jest dla nas dobre. E, i, z jakiego względu? No z tego względu, że mamy jedną planetę i ona się na razie jeszcze nie opanowaliśmy skutecznie tego pomysłu, jak można by zamieszkać na innych. I, i zasobów też mamy ograniczone ilości. Środowisko zanieczyszczamy i za bardzo się tym nie przejmujemy. I wiesz, w im jest gęściej zaludniony świat i im tym jest większe niebezpieczeństwo tego, że się może w którymś, w którymś momencie może się cały ten system z hukiem zawalić. Może no. nastąpić jakaś katastrofa, której nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja nie, nie lubię, wiesz, Jasne. tworzenia takich scenariuszy. Historia zatacza koło często. Tak. Natomiast popatrz na to z drugiej strony. No. E, żyjemy w czasach, w których śmiertelność jest naprawdę niska. No. E, większość ludzi, przynajmniej w Europie, ma dostęp do świeżej, czystej, zdatnej no, no tak, do picia ale Europie, bieżącej wody. W Europie. Właśnie, wiesz co? Bo my często zapominamy, że świat nie kończy się tylko na Europie. Ja wiem. No. Dlatego, nie mówię, o, dlatego tak. mówię od razu w Europie, no. bo wiem, że w innych krajach. Nie, ja myślę, że my w Europie mamy tak w tej chwili świetne, świetne warunki do życia, jako, w tej, zwłaszcza w tej części środkowej i zachodniej. I ten, czyli to powiedzmy, że ten tak zwany zachodni świat żyje bardzo dobrze pod względem materialnym. Owszem, mamy opiekę zdrowotną, mamy dostęp do wiedzy. Więc powiedzmy, że my żyjemy w złotym wieku, możemy tak powiedzieć. Z tym, że po pierwsze, czy to życie w tym złotym wieku wykorzystujemy jako całość w najlepszy sposób z możliwych, to też nie jest, jest kwestia dyskusyjna. A poza tym to nasze złote życie europejskie toczy się kosztem, tego, że w innych rejonach świata ludzie bardzo ciężko pracują za głodowe stawki, nie mają dostępu do wody czystej i pitnej bardzo często i muszą gdzieś po nią iść całymi kilometrami i ona wcale nie jest, przede wszystkim nie jest czysta. Wiesz, więc myślę, że patrzenie tak tylko z punktu widzenia tej naszej złotej klatki. To jest bardzo samolubne, bo nasz, za nasz rozwój i za to, że my sobie tutaj siedzimy i, i rozmawiamy jest sympatycznie, to nie wszyscy mają takie szczęście. I jednak jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, że spora część tych ludzi, którzy żyją w tych regionach, w których nie jest tak dobrze jak u nas, oni bardzo by chcieli żyć tak jak my. I oni rob, będą robić wszystko, co możliwe, żeby, żeby też tego marzenia kawałek dostać i dla nich a bardzo często pracują za wiesz, za parę, parę dolarów dziennie więc i oni na pewno są sfrustrowani z tego powodu, że nie mogą żyć tak jak, jak ci ludzie na zachodzie mnie się zawsze zawsze mnie wzrusza, gdy słyszę pytania o to, jakie mają potrzeby, mhm. ponieważ u nas ktoś odpowiedziałby, że chciałby mieć nowy telefon, nowy samochód, mhm. nowy coś tam no. A tam ktoś powie buty albo. Właśnie. Nie? Podstawowe zdrowie. Żeby zdoby, żona tak była zdrowa. No. I, i tak albo jest... żeby, żeby dziecko móc posłać do szkoły, żeby mieć pieniądze dla dziecka na szkołę. My, to jest mamy... bardzo skłania no, do refleksji tak, potem. Tak. Więc wiesz, ja, ja nie chcę. Czasem jak zaczyna się mówić o tym, że w innych częściach świata jest źle. E, zaczynają reagować e, wzruszeniem ramion, albo a co mnie to obchodzi. E, Albo co ja mogę zrobić? No, oczywiście, że ja osobiście mogę zrobić niewiele. Po to, żeby dzieciom nie wiem, w Kambodży żyło się lepiej, czy żeby, żeby w innych rejonach świata było lepiej. Czy Mamy jakieś możliwości, bo są organizacje pozarządowe, są fundacje. Każdy z nas może, jeżeli odczuwa taką potrzebę, może zrobić coś małego nawet. I to też będzie miało znaczenie. Ale myślę, że, że już ważnym jest etapem, żeby sobie to uświadomić bo, bo w, my wiele decyzji codziennych podejmujemy zupełnie bezrefleksyjnie Wiesz, kupuje się ubrania, kupuje się rzeczy które są kupowane właśnie, które są produkowane w, właśnie w krajach na przykład Azji I, i nie myślimy o tym czy ci ludzie, którzy to wyprodukowali czy, czy oni mają właśnie co jeść czy oni zarabiają godziwie I jeżeli nie będzie się o tym mówiło to też nie, nic nie zmusi, zwłaszcza tych dużych koncernów, do tego, żeby tymi sprawami się zajmować im jest prościej nie przestrzegać praw człowieka, nie płacić godziwych pensji y, ludziom, którzy, którzy szyją w Kambodży, czy, czy w tamtych krajach, czy, czy produkują te wszystkie gadżety, które, której my się posługujemy. Y, I wiesz, mówię, możemy, nie możemy wiele zrobić, ale możemy przynajmniej o tym mówić. Y, I już jeżeli gdzieś w naszej, naszej świadomości zapadnie, że tam też gdzieś na tym drugim końcu świata są ludzie, y, którzy te przedmioty dla na nas produkują, i że oni je produkują za y, głodowe stawki po to, żebyśmy mogli sobie kupić y, zupełnie niepotrzebny kolejny gadżet elektroniczny, pomimo tego, że ten poprzedni jeszcze działa, y, to już od od, tej, tych, tych, od samych tych myśli i odmówienia może jednak się trochę nasza świadomość zacznie zmieniać. A, a jeżeli będziemy o tym wszyscy mówili, to mam nadzieję, że, że będzie to też wymuszało jakieś zmiany, wiesz, systemowe, takie, żeby... Wywrzemy presję też, i... też na firmach. Tak. No, dla mnie na przykład, wiesz, te wszystkie koncerny odzieżowe, które tak próbują się przedstawiać w, w różowych barwach, a zachowują się bardzo nieetycznie, to jest w ogóle obrzydliwa, obrzydliwa kwestia. Jak, o czym dokładnie mówisz? No mówię na przykład o... pamiętasz, nie, to już parę lat temu było, nie? Nie, dwa lata, trzy lata temu ta, ta fabryka, która się, która się, zawaliła i tam wiele osób ucierpiało tak, odzieżowa, tak, tak, tak? tam między innymi zresztą polskie firmy też, też tam korzystały z, mhm. z pracy tych ludzi. I wiesz, i, i te sprawy się zamiata pod dywę. Nikt o tym później nie, nie mówi, albo mówi się o tym niewiele, mówi się tylko przez jakiś czas, sprawa się w ogóle zaciemnia. Ale, Zresztą ogólnie, no. kurczę, z tego, co słyszałem, to chyba najgorzej mają ci, którzy e, szyją. Mm -hmm. Chyba że, tak. Że, naprawdę, bo jeżeli tam powiedzmy, była też jakaś głośna sprawa z koncernem, dobra, z firmą Apple, dobra, tak. mm -hmm. e, że oni też wszystko robią, mm -hmm. Tajwan i tak dalej, tak. tam też były właśnie głośne. Głośne głosy mm -hmm. o łamanie praw człowieka, i tak dalej. I oni się tym zajęli faktycznie mm -hmm. i podobno się tam poprawiło. Mm -hmm. no. Oczywiście firma Apple mówiła, mm -hmm. że oni absolutnie o tym mm -hmm. nie mieli pojęcia i, mm -hmm. i tylko to jest wina właściciela. Tak, czy podwykonawcy. Podwykonawcy, czy tak, tak. tak. Wiesz, ja wierzę w to, że oni często nie wiedzą, nie mają pojęcia, tylko, i zresztą te firmy odzieżowe, oni, to też, no, bądźmy sprawiedliwi, oni też starają się tam, gdzie mogą, bo, ponieważ się o tym mówi coraz więcej, to oni też, te, te znane, znane koncerny, też pewne działania wykonują, to nie jest tak, że pozostają na to zupełnie obojętne, ale to jest wciąż za mało. I no dobra, zeszliśmy tutaj na gadanie o życiu ubrania, ale to może, może nie szkodzi, ale wyszliśmy od tego, że, że, że nie, nie żyjemy w złotych czasach moim zdaniem i na pewno to, to, że my tak mamy dobrze i wygodnie, to nie należy zapominać o tym, że to się toczy, toczy kosztem często życia i zdrowia ludzi na, na drugim końcu świata I, i że to nie może być tak, że, że jedna część świata się będzie rozwijała, a, a inne będą wciąż e, głodowały wręcz. Wszędzie musi być sprawiedliwie i porówno. No porówno nie. Porówno to się chyba nie da, wiesz? Por, porówno to jest, jest utopijne, troszkę, utopijne. Ja sprawiedliwie i porówno jest, jest utopijne i ja nie chciałabym... Już ktoś, nie... prób, już ktoś próbował. Tak powiedzieć. i wiemy czym się to kończy. Nie, nie ja nie jestem za tym, żeby, żeby czy że w ogóle, żeby dążyć, propagować hasła dobrobytu, dobrobytu dla wszystkich bo właśnie wydaje mi się, że to nie jest do końca możliwe, przynajmniej nie przy tej właśnie liczebności ludzkości, żeby wszystkim się, się żyło wiesz, fantastycznie i na takim poziomie, jak żyjemy, jak żyją ludzie z zachodu, ale, ale jestem za tym, żeby dużo mówić o tym, żeby w każdym kraju ludzie mieli godne życie. I, i godną Czyli zapewnione pracę. Podstawowe zapewnione potrzeby. podstawowe potrzeby. I, I wiesz, no nawet w, nie, nie ma co szukać w Tajlandii czy, czy w Bangladeszu. W naszym kraju też jest wiele przecież biedy i, i potrzeb. I też są ludzie, którzy, którym, którym jest nawet ciężko rodzinę wyżywić, czy, czy mieć dostęp do, do służby zdrowia, czy, czy zupełnie podstawowych potrzeb. Więc zacznijmy od tego, żeby, żeby dbać o to, żeby ludziom żyło się godnie, a, a nad dobrobytem to się można dopiero zastanawiać potem, jak już się okaże, że wszyscy mają zapewnione życie godne, czyli właśnie te podstawowe potrzeby życiowe spełnione. Nie, nie wiem, jak ugryźć to pytanie. No, wiesz, trochę nie wiesz, od... jak to wprost. <laughs> Był okres, kiedy miałeś przedmiotów za dużo. No. Teraz nastał okres, kiedy masz ich w sam raz. W sam raz, tak. No. A kiedyś wydawałaś bardzo dużo pieniędzy na różne rzeczy, mm -hmm. które są ci niepotrzebne, mm -hmm. a dzisiaj kupujesz tylko to, co jest ci potrzebne, tak? No, zasadniczo tak. Tak. A złapałaś się kiedyś na nadmiernym skąpstwie? <aresunans> <YOu kr0śma> <sadztotyś> nie. nie, nie, nie. Ja nie jestem chyba w ogóle osobą skąpą z, z natury, wiesz? Więc i, y, y, y, y, y, y, y. znaczy nie wiem, co rozumiesz przez nadmierne skomstwo. Yyy. <y> czytałem książkę Leo Babałty y y i proponował y taką metodę, w której <sad weaken> przez 30 dni dany przedmiot musi leżeć na liście i, y <irresponsible> i dopiero hmm. wtedy, jeżeli dalej będziemy uznawać, że jest on <that> potrzebny, to po prostu go sobie kupimy. Mhm. Czy czasem dalej twoja świadomość, pomimo, na przykład, jeżeli oczywiście korzystasz z takiej metody. Ja korzystam dalej, jak najbardziej. Dalej, korzystam z niej wciąż, tak? Dalej e, no. jakoś odpychałaś to gdzieś w niepamięć, mimo że na przykład było to żelazko albo coś takiego? Wiesz co, nie, bardziej robiliśmy takie różne eksperymenty, bo to chyba tak można nazwać, z różnymi właśnie przedmiotami domowymi. To żelazko, może nie z żelazkiem tak było, ale z odkurzaczem. Robiliśmy eksperyment, jak nam się zepsuł. Bo, ale to nie dlatego, że, że wiesz, że skomstwo, tylko bardziej zastanawianie się, co naprawdę jest potrzebne. Czy, czy, czy ten odkurzacz na tyle zmienia cokolwiek w sprzątaniu chociażby naszym, że, że warto go kupować? Nie dlatego, to nie jest wielka kwota. Nie? No, odkurzacz można kupić za, za niezbyt wielkie pieniądze. Oczywiście. To już nie jest jakieś dobro luksusowe w tym momencie. Tylko ponieważ no, mamy małe mieszkanie, a odkurzacz nawet nie, taki nieduży no, gdzieś trzeba schować, więc skoro tamten się zepsuł i, i nie bardzo się go dało naprawić, zresztą to był jakiś już, on był używany wcześniej, i taki, była taka ciekawość, nie? Bardziej zobaczmy, jak to będzie bez odkurzacza. I w dobrych parę miesięcy funkcjonowaliśmy bez, bez odkurzacza, z tym, że się okazało, że on faktycznie zmienia wiele, bo samą miotłą y i zmiotką można posprzątać tak na bieżąco, ale wszystkie te to wyciąganie kurzu z jakichś takich szpar czy z miejsc trudno dostępnych, y no, no, żadne ten, ten, takie tak analogowe metody nie są tak skuteczne jak odkurzacz, więc y po tych kilku miesiącach, widząc, że, że z niektórymi właśnie, zwłaszcza ze szparami w, w szafach dnękowych jest mm -hmm. sobie ciężko poradzić, tak. bo nawet jeżeli tam próbujesz to wymiatać, to, to się nie do, dostatecznie dokładnie czyści. I że ten efekt ostatecznie nie jest przyjemny. No więc yy, jednak yy, wszystkie argumenty przeważyły zakup nam odkurzacza, ale to nie było wnikało mnie zyskąstwa, tylko z ciekawości. Bardzo ciekawe, dlatego, że sam nie bardzo lubię odkurzacz. Właśnie <głos> głównie ze względu na to, że przynajmniej te tanie odkurzacze. Mm -hmm. Wydają przepotworny hałas. Straszliwie hałasują, to prawda, I tak. zdecydowanie w własnym pokoju wolę sobie pozamiatać, mm -hmm. potem tak, tak. pozmywać podłogę niż odkurzać, tak, tak. No. bo nie, nie cierpię tego dźwięku. No dźwięk nie. jest nieprzyjemny, no ale w końcu ten, który kupiliśmy, okazał się być jako urządzenie, jest w ogóle całkiem taki sympatyczny i, i, i wiesz, ja, ja tak jak mówiłam, lubię, lubię urządzenia jako urządzenie, lubię technologię, więc jeżeli się znajdzie takie urządzenie, które jest w ogóle przydatne, a oprócz tego... Zwyczajnie fajne, to, to czemu go sobie odmawiać? Tylko, że, że to, to akurat ta metoda z tym próbowaniem, czy się da funkcjonować bez to, to nie tylko ja ją stosuję. Być może kojarzysz to falarię. Kojarzę. Bo ona też, też z, z rowerami miała, zresztą jakieś tam kiedyś mia, je, miała i jeździła. Miała, miała, chyba, ten... chyba dalej jeździ. No my się znamy też prywatnie, poznałyśmy się przez vlogę, ale, ale bardzo się polubiłyśmy. Mówimy o sobie, że jesteśmy duchowymi bliźniaczkami. I z, właśnie z tą falarią wymieniamy się często takimi doświadczeniami. Ona niedawno robiła przed eksperyment z lodówką, która się zepsuła i sprawdzała, jak długo można funkcjonować bez i... I tak, tak samo wiesz no, bo wiele tych urządzeń, które, które mamy obok u nas, się nam wydaje niezbędnych, a kiedy one się psują, to, to warto jest wykorzystać ten, ten moment na, na przyjrzenie się, czy, czy na pewno jest to konieczne, bo nawet jeżeli później i tak zadecydujesz, że że ten przedmiot wraca, że jest potrzebny, czy że ci ułatwia życie w sposób znaczący, bo to może bardziej o to chodzi, mhm. czy wprowadza jakąś dodatkową jakość, albo powoduje, że, że bardzo oszczędzasz czas, albo że jakaś czynność jest prostsza. Nie? Nawet jeżeli on ten przedmiot później wróci, to wraca na innych zasadach. Znaczy ty w międzyczasie zdążyłeś po pierwsze nauczyć się funkcjonować bez niego, więc już nie uważasz go za niezbędny. A po drugie, tak jak na przykład było z tą lodówką, że w po tym eksperymencie to falaria stwierdziła, że kolejna nie, może być na przykład dużo mniejsza. Że ta, która była wcześniej, była za duża i że, że wystarczy taka mała i, i kompaktała. Chociaż. Eksperymentu z lodówką akurat nie, nie kojarzę, natomiast Aha. strasznie mi się podobało, jak e, mieszkała w chatce w górach, gdzie się opiekowała tam z chroniskiem. Mhm. Fantastyczna tak. sprawa, strasznie i tak. zazdrościem oczywiście w pozytywym mhm. tego stwierdzenia znaczeniu. E, na marginesie no. ten i jeszcze wiele innych fajnych adresów znajdziesz pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 009, jak dziewiąty odcinek podcastu. Aniu, wracając do lodówki, mm -hmm. e, oglądałem kiedyś film mm -hmm. o minimalizmie z Finlandii. Mm -hmm. Gość przeprowadził eksperyment, no. w którym opróżnił swoje mieszkanie absolutnie do zera. Mm -hmm. Wszystkie przedmioty umieścił w takiej przestrzeni, Aha. którą sobie można wynająć. Tak, tak. Tylko że to nie był kontener, tak, tylko to tylko, było tak. w wynajął gdzieś, tak. I gość naprawdę nie miał nic. I pierwszego dnia biegł goły do tamtego miejsca w zimie, po to, żeby sobie wziąć płaszcz. Wziął sobie chyba dwa tygodnie urlopu po to, żeby. W ogóle mm -hmm. no, najpierw skompletować coś, to ubrania, <laughs> żeby iść do pracy. Tak. Mógł sobie na to pozwolić, bo, bo był tam e, jakimś producentem wideo, czy, mm -hmm, czy jakąś tam tak. inną taką no. osobą, więc mm -hmm. e, jakoś to tam wszystko mu się udało. I bardzo mi się podobało właśnie też, że e, gościu nie miał <laughs> przez bardzo długi czas lodówki, mm -hmm. ani pralki. I gdy odwiedziła go mama i zobaczyła, że nie ma lodówki, tylko trzyma rzeczy za oknem, pomimo że była zima, on nie mogła tego zupełnie pojąć, to, to jest raz, a dwa gość w ogóle dopiero gdzieś chyba koło trzeciego czy czwartego miesiąca, mm -hmm. gdzie mógł brać po jednej rzeczy dziennie, czyli mm -hmm. za rok mógł mieć ze sobą 365 przedmiotów. <laughs> A, taką sobie wyznaczył zasadę, tak, że tylko jedna Jeden, rzecz dziennie. Tak, tak. tak. Mm -hmm. I potem wziął te podstawowe rzeczy, płaszcz, mm -hmm. z którego, w którym spał w ogóle mm -hmm. i tak dalej. E, przez długi czas nie brał przedmiotów. Mm -hmm. A komórkę wziął dopiero gdzieś koło czwartego miesiąca mniej więcej. Mm -hmm. I mówił w zasadzie, że tak średnio mu ona była potrzebna mm -hmm. w sumie do życia. I to jest właśnie ciekawe, żeby sprawdzać, tak no, jak mówisz, tym odkurzaczem tak. to wszystko. Wiesz, tak, wszelkie tego rodzaju eksperymenty. Znaczy każdy będzie miał po potrzebę i Inną potrzebę innych eksperymentów, a niektórzy w ogóle nie odczuwają takiej potrzeby, ale, ale myślę, że wszystkie te osoby, które w jakiś sposób się minimalizmem czy upraszczaniem interesują, mają w sobie tę ciekawość, nie? Że co tak naprawdę jest niezbędne, a, a, a, co mi, a co po prostu ułatwia życie. Ja ma w, w tej chwili mam taki etap życia, w którym zdaję się sprawę z tego, że wielu, wiele przedmiotów nie jest mi niezbędnych, ale znacząco ułatwiają mi życie. I, i to jest bardzo dobre, ale, ale dopóki się nie sprawdzi, wiesz, ta, ta metoda robi błędu bo właśnie, no, tak jak, właśnie jak z tą lodówką, czy z odkurzaczem, czy, czy już w ogóle ten, ten fiński eksperyment, to, to świetne są po prostu takie ćwiczenia, nie? Zobaczyć, co mogę, czego nie mogę, bez czego bym się obyć nie mogła. Tak jak się też ostatnio ktoś mnie pytał o, o wszystkie te, te wyzwania 100 rzeczy czy 50 rzeczy, no ja sama nie odczuwam takiej potrzeby. To były wysokie obcasy? Czy... E... Bo czytałem, ale nie pamiętam. No ale nie w ogóle, że w ogóle pada to pytanie często tak. o, te, o te, co, co o tym myślę i czy, czy to się, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. I moim zdaniem, jeżeli ktoś. E odczuwa potrzebę zmierzenia się z samym sobą i wyznacza sobie, że ch chce mieć tylko 50 przedmiotów czysto, to proszę bardzo, znaczy to właśnie tytułem eksperymentu i ćwiczenia to jest świetna, świetny pomysł. To, że akurat ja nie, nie, nie widzę w tym wielkiego sensu dla siebie osobiście, osobiście to nie znaczy, że, że nie widzę w, w, tym, w, takim, w takich ćwiczeniach przydatności. Tak samo jak... Bardzo ciekawym, ciekawą pozycją jest książka Makty Sapały Mniej, którą, którą być może znasz. Jeszcze nie. nie mam, ale to właśnie też właśnie Mam ją na liście książek tak, do przeczytania. W kontekście właśnie doświadczeń, tak? I tam przez to, że ileś tam godzin chyba 12. Które, które postanowiły wziąć udział w doświadczeniu nie kupowania czy kupowania jak Histo najmniej przez historii rok. Tak? jak najbardziej kojarzę, ta, ta. żeby nie było. No, ale, ale to też samo to, że ja bym nie, nie, niekoniecznie widziała sens wyznaczania sobie takich, takich wyzwań, ale na co dzień poddaję wątpliwość różne swoje decyzje zakupowe, znaczy zadaje sobie często to pytanie, czy, czy to na pewno jest potrzebne, czy niepotrzebne, co nie znaczy, że mnie to powstrzymuje przed zakupem, tylko że, że te, te decyzje nie są zrefleksyjne, myślę, że głównie o to chodzi. I, I we wszystkich tych eksperymentach i próbach, zarówno z rzeczami, posiadaniem, nieposiadaniem, ilością rzeczy, rodzajem tego, co się kupuje i czym się kierujemy w tych zakupach, to nie o to chodzi, żeby tego nie robić, znaczy nie posiadać, nie kupować, tylko żeby się to odbywało świadomie. Bo w, obecnie zachęca się nas na każdym kroku do tego, żeby posiadać i kupować, nie, I często, nie wymieniać. często wymieniać i żeby nie było w tym refleksji. A dla mnie to chodzi o to, żebyśmy wrócili do zasad zdrowego rozsądku, czyli do zadawania sobie pytania, czy to konieczne. I co nie ma znaczyć, że nie będę wymieniać dla zasady telefonu przez 20 lat, bo pewnie się tak nie będzie dało, tylko o to, żebyśmy sobie za każdym razem zadawali to pytanie, czy aby na pewno trzeba i czy trzeba go wymienić czy można go zużyć, czy też jeżeli z jakiegoś powodu ten telefon wymieniamy, to co możemy zrobić, żeby ten nasz wcześniejszy się nie zmarnował i nie wylądował po prostu na śmietniku. Bo to też jest um, też dziwna sytuacja, że tak wiele sprzętów sprawnych ląduje gdzieś na jakichś elektrozłomach chociażby. Więc żeby gdzieś w tym wszystkim było ten, to zastanowienie i, i jednak branie odpowiedzialności za, i za swoje decyzje konsumpcyjne i zakupowe i za to, co się z naszymi pieniędzmi i z naszymi rzeczami dzieje yy, i w jaki sposób pieniądze wydajemy i co potem robimy z rzeczami, których już nie potrzebujemy. Te wszystkie eksperymenty, o których mówisz, mm -hmm. ja przeniosłem właśnie z podróżowania. Mm -hmm. Dlatego, że jadąc stać mnie było na dwie sakwy, mm -hmm. to znaczy one, wiadomo, przychodzą w komplecie. Tak. Mają łączną pojemność 60 litrów. Mm -hmm. No i trzeba się tam było zmieścić. <laughs> no. Więc automatycznie człowiek zaczął najpierw sobie zrobił listę rzeczy, które mu się przydadzą, tak. potem spróbował mm. to włożyć, nie mm. wyszło, trzeba było obciąć przez pół. I dalej nie wchodziło. Potem, tak. Nie, u mnie zaczęło już, zaczęło już wchodzić, ale potem mm. e, odłożyłem te rzeczy i jeszcze raz obciąłem tak o mm. jedną trzecią całość, Po mm. sobie myślę, dobra, no przecież trzeba mieć też miejsce trochę na coś mm. do jedzenia, na jakąś butelkę wody. Mm. A potem wypieprzyłem to wszystko jeszcze raz, obciąłem jeszcze <laughs> przez pół i wyszło na to, że nie mam ze sobą bokserek. <laughs> No to faktycznie dość stwierdziłem, minimalistycznie. stwierdziłem, że będę eksperymentował w ten sposób, ale dałem się przekonać i zabrałem jedną parę. Uf, bo się trochę przeraziłam. Znaczy, wiesz, spodenki miałem rowerowe. No wiem, wiem, tak, tak, tak oczywiście, tak. Natomiast i tak pomimo... No ale czasem jednak siadasz, siadasz z roweru i zdejmujesz jednak te spodenki rowerowe. Tak, też. ale z drugiej strony jak masz spodenki krótkie, zwykłe, mm -hmm. A nóż będzie przebiegł. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ale jednak dałeś się przekonać. Tak, tak. No. W każdym razie właśnie, e, gdy już się nauczyłem radzić sobie mm. z tak małą ilością rzeczy, a mm. później często też na przykład z brakiem kąpieli przez cztery tak. dni. No. E, zauważyłem, że tak naprawdę otaczam się dużą ilością różnych rzeczy. Mm. I to był czas, kiedy trafiłem na twojego bloga, tak. kiedy przeczytałem książkę Leo Bałty i tak dalej. Mm. I w bardzo krótkim czasie w mm -hmm. zasadzie wywaliłem przede wszystkim ubrania, mm -hmm. a potem zacząłem eksperymentować z innymi rzeczami. Na przykład, mm -hmm. e, czy jeżeli mam muzykę na płytach winylowych, bądź mm -hmm. też na płytach CD, czy mogę ją na przykład ściągnąć na komputer, choćby mm -hmm. z tych płyt tak. e, i potem sobie radzić. Mm -hmm. I koniec końców w pewnym okresie życia złapałem się na tym, że częściej słucham na komputerze, Mm -hmm. Muzyki, pomimo mm -hmm. tego, że mam tam trochę winyli i to mm -hmm. takich, które naprawdę lubię. Mm -hmm. I co, i nie brakuje Ci tego słuchania winyli, bo wiesz, akurat winyle są specyficzne. Wiesz co, mam no. ten gramofon dalej no. i no. mam te płyty w większości, no. bo jeszcze nie złapałem się na to, żeby je e, powystawiać. No natomiast większość płyt CD już sprzedałem i mm -hmm. z winylami jest tak, że kurde lubię, bo to jest... No właśnie, taki... bo miałam cię zapytać, czy wiesz, czy, czy jest powód, żeby jakoś tam siebie do... jakoś z tym walczyć, z tym akurat, że, na przykład, że lubisz winyle, bo sama też je lubię. E, ja wprawdzie nie mam mikrofonu, ale rodzice, rodzice mają i, i zawsze lubiłam winyle i one mają jednak ten urok, którego nie ma nie ma płyta CD, czy, czy, czy ja na przykład słucham ze Spotifya muzyki dużo, więc to w ogóle nie ma tej, tej, tego, tej, tej przyjemności. Z Vinylami jest chyba trochę tak jak z przyjemnością czytania książki papierowej bo ja wprawdzie wiesz, że jestem wielką miłośniczką czytnika i bardzo lubię książki w wersji elektronicznej, ale dalej kupuję czasem książki papierowe i, i, i jednak czytam, myślę, w, w różnych, to różne są proporcje, zależnie od okresu. Nie do końca pamiętam, dlaczego kupujesz papierowe. Zwykle bo nie, kupuję, bo nie ma, nie? kupuję, je dlatego, że albo nie ma wersji elektronicznej, ale bardzo często zdarza mi się, ponieważ ja to lubię... to potem przekazujesz Tak, dalej. ja się lubię dzielić książkami. Lubię na przykład, jeżeli wiem, że książka... Bo ja zawsze kupuję książkę, którą wiem, że z jakiegoś powodu chcę mieć. On rzadko mi się nie kupuje. Tak po prostu zobaczymy, co to będzie. Więc kupuję po to, żeby móc później pożyczać osobom, które na przykład czytnika nie mają, albo które nie lubią czytać w wersji elektronicznej. I, I właściwie każda z książek, które kupiłam w ostatnim czasie, gdzieś tam sobie krąży. Czy w rodzinie, czy wśród znajomych. A z wersją elektroniczną niby można robić to samo, ale nie wszyscy akurat tę formę lubią. I, I właśnie dopiero niedawno dotarło do mnie, że jednak y, czytanie ładnie wynanej książki papierowej y, do, daje dodatkowe doznania. I to jest pewnie to, za czym tęsknią ludzie, których, którzy, którzy nie lubią wersji elektronicznych, że... Y, że nie masz, nie obcujesz z do ładnie wykonanym przedmiotem i właśnie ta płyna, płyta winylowa, która ma swój urok, jeszcze sama płyta kręci, i jeszcze kręci, ta okładka, zmienić, jeszcze się nie? kręci jeszcze czasem gdzieś tam ci zatrzeszczy delikatnie, bo jak się trzeszczy mocno, to, to już potrafi już myje płyty, nawet mamy myjkę do tego a, okej, okay. czyli jednak jesteś miłośnikiem tak jestem pedantem z tego, co zacząłem <laughs> słyszeć z tego, co mówię a to się wzmacnia przez minimalizm, też. holy shit no to dość tle. Um, wiesz co, myślę, że trochę, ale nie jest to dla mnie aż tak istotne. Mm -hmm. A teraz się przeprowadzam. No tak, do więc dużo co, nie będziesz, nie, nie będziesz przest... zabierał chyba tych innych listach, przestrzeni, Więc kurczę, myślę, że te płyty sprawią komuś innemu radość. Mm -hmm. A ja i tak, gdybym je miał trzymać po to, mm -hmm. żeby tylko i wyłącznie słuchać ich. Raz na ruski rok. A to nie, to nie. Z... Bo co innego, gdybyś miał... Gdybym sięgał po nie, po nie często. tak jak regularnie, to, to nie, miał, nie byłoby sensu, żeby z tym Po prostu ja, ja przedmioty dość chłodno traktuję. I tak trzeba. <śmiech> tak, to, to dobre podejście. Raczej jeżeli no. kupuję coś, to, to tylko myślę, co z tym mogę zrobić, mhm. a nie, co to dla mnie jest. No ja mówię, że chłodno, ale... A, a czy do... Poza książkami. Poza książkami. Ale czy w ogóle... Mm, bo jak, jak się zaczyna ograniczać stan tego, co się posiada tak. to się jakoś bardziej docenia to, co zostaje i mnie na przykład cieszy to, że, że przedmiot, który mam załóżmy nóż czy, czy patelnia, jakieś takie przedmioty użytkowe, z których korzystam na co dzień. Bardzo mnie cieszy, jeżeli one są wiesz wykonane starannie, z, z miłością, jeżeli wiem, że za tym przedmiotem staje jakaś historia, ale jeszcze lepiej, żebym wiedziała, wiesz kto to zrobił i, i że to nie jakaś bezduszna maszyna, tylko konkretny człowiek. Mogę przejść do noża, strasznie się tym, jaram. Dawaj. Kiedyś totalnie impulsywnie no. kupiłem nóż od pana, który kryje się za pseudonimem T Lim i o ile mhm. się nie mylę, to jego adres to internetowej to jest t-lim.net mhm. Pan robi ręcznie noże. Aha. I może ci zrobić nóż do kuchni, może ci zrobić nóż do oprawiania zwierzyny, mhm. może ci zrobić nóż do rąbania drewna właśnie, tak na wycieczkach mhm. rowerowych. Wydałem kuźwa trzy stópy za to. Ale nóż. fakt to było, Nie. Ale jest świetny. No to wiesz, ja ten temat noży też jest bliski mojemu i sercu, a bardziej sercu, sercu mojego męża, który, który mnie tą miłością zaraził. I mam, mam w tej chwili dwa noże właściwie. Znaczy trzy, ale ten trzeci to, to trudno go nazwać nożem, bo to jest taki nóż do pieczywa, taki zwykły, mhm. taka, taki, co się kupuje w makrecie za parę złotych. I faktycznie on spełnia swoją funkcję, bo jest piłką i nic ponad, po, ponad to. Natomiast dwa noże pozostałe. Jeden jest zrobiony właśnie w Polsce przez takiego człowieka, być może nawet ten sam to mąż go zamawiał, więc... Mm -hmm. I to jest taki mały nożyk do obierania warzyw i do takich bardziej precyzy precyzyjnych czynności. Jest prześliczny i ma takie, takie małe elementy ozdobne, które wyglądają jak takie malusie guziczki i one też są zrobione ręcznie. I po prostu mogłabym na niego patrzeć godzinami, a już praca nim to czysta przyjemność. Funkcja użytkowa. A drugi nóż, ten, ten taki podstawowy, taki nóż typu szefa kuchni, to z kolei nóż japoński też zrobią, że są, że są, że są robione ręcznie. I wiesz, ktoś się może zdziwić, że tutaj tacy minimaliści, którzy tak chłodno traktują przedmioty, a gadają o nożach, jakie one piękne. W ogóle kobieta gadająca o nożach. <laughs> no wiesz, ja jestem kobietą, która przez dużą część życia nosiła ze sobą zory, teraz rzadziej go noszę ale... Zawsze Ale... mam nóż ze sobą, dostałam od dziewczyny no. na urodziny, mam takiego folderka fajnego i ja zawsze myślę, że, że nóż, nóż w ogóle jest Ja myślę, że nóż jest bardzo podstawowym narzędziem. I niedocenianym I przez niedocenianym, większość tak. i jeszcze no. składany. jak ktoś mówi, że nosi nóż ze sobą, mm -hmm. to od razu robią z niego A bandytę. Tak, nie? tak, tak, tak. To często jest, bo właśnie tutaj akurat mąż, który jak mówię, jest miłośnikiem noży i on z, no chyba nie zdarza mu się wyjść z domu bez noża składanego to bywały takie reakcje, że właśnie, ale nie rozkładaj tego przy mnie, to, to jest ostre, to niebezpieczne, ty na pewno jesteś jakimś nożownikiem. Eee, w ogóle, no, to, to jest taki temat, który budzi emocje, nie wiedzieć czemu, bo odzwyczajiliśmy się od tego, że to jest narzędzie podstawowe i, i że kiedy człowiek mówię, funkcjonował w mniej cieplarnianych warunkach niż obecnie, to po prostu życie bez noża nie miało sensu. Przede wszystkim ja mój pierwszy scyzoryk dostałem, jak miałem 6 lat mm -hmm. i nie był naostrzony, mm -hmm. co moim zdaniem było błędem. Potem jeszcze w dodatku mnie go zabrali, żebym sobie nie zrobił krzywdy. Moim zdaniem właśnie problem polega na tym, że ludzie, przede wszystkim dzieciom powinno dawać takie przedmioty mm -hmm. po to, żeby nauczyły się ich używać i wtedy po pierwsze nie zrobią sobie krzywdy, po drugie docenią, co mm -hmm. z tym mogą zrobić i to rozwinie jeszcze kreatywność. Dlatego właśnie tak bardzo lubię noże i zawsze mm. ze sobą mam, bo się przydaje w bardzo wielu sytuacjach do wszystkiego. No owszem. Ja, znaczy wiesz, Z nożami to jest jeszcze tak, że jeżeli zaczynasz, jeżeli nie używasz noży tępych, co jest zbrodnią... Bo to jest najniebezpieczniejszy nóż, tak. gdyby ktoś nóż, nie wiedział. Nożem tępym można sobie zrobić dużą krzywdę. Ja Kiedy właśnie zamieszkaliśmy razem i ja wcześniej nie miałam takiego przyzwyczajenia do tego, że nóż musi być ostry. No właśnie, no bo nóż ostry to nóż niebezpieczny. I, i kiedy mąż zaczął te, te noże ręcznie, ręcznie ostrzyć i w ogóle to jest cały rytuał, to ostrzenie, bardzo fajna czynność w ogóle. Ja też się nauczyłam. To jest interesowujące od... niesamowicie. Tak, nie? tak. Jest bardzo, bardzo trzeba się być skupionym, żeby dobrze nóż wyostrzyć. ja też się, też się nauczyłam, trochę się boję, bo jednak wszystko mam za duży szacunek dla noży, ale boję się, że, że źle na ostrze i go zepsuję. <laughs> Ale kiedy zaczęłam używać tych porządnie naostrzonych noży, mm -hmm. no to był taki okres dość bolesny, kiedy trzymałam jednak wodę utlenioną pod ręką w kuchni i plastry. I parę razy już się kończyło scenami. Znaczy ja nigdy nie miałam o to pretensji, że, one, że te noże są ostrze, bo, ostre, bo wiem, że się nimi dużo lepiej pracuje. Tylko, tak. że musiałam się nauczyć do nich szacunku. I używać po prostu. I używać i faktycznie robić to w skupieniu z uwagą. I, I myśleć o tym, co robię w danym momencie, a nie zajmować się milionem innych rzeczy w międzyczasie, kiedy kroję czy obieram. I dzisiaj z innymi rzeczami no. też tak robisz? Że Ej. się na nich skupiasz maksymalnie, jak się da? Staram się. Wiesz co, to jest trudne, ale, ale staram się jak najbardziej, bo jednak... Y My w żywie, żyjemy w kulcie wielozadaniowości i, i mówieniu, że powinniśmy umieć robi, wykonywać wiele czynności jednocześnie, bo szkoda czasu, bo musimy zdążyć zrobić jak najwięcej. Ale dla mnie wielozadaniowość jest do manii. Jako informatyk <grych> no. chcę powiedzieć, że bardzo dużo osób źle ogarnia w ogóle wielowątkowość. Mm -hmm. Dlatego, że taki klasyczny multitasking, gdyby go rozłożyć na poszczególne etapy, to nie jest tak, że procesor robi dwie rzeczy naraz w komputerze, tylko on przydziela tak małe odstępy czasu na konkretne procesy i zajmuje się z nimi typu na przykład pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i znowu pierwszy, drugi. Tylko my po prostu tego nie widzimy. I nam się wydaje, że to jest jednocześnie. Tak, ale on dalej robi po jednej rzeczy naraz. Czyli znaczy, że inaczej się nie da po prostu. Najwidoczniej. No, tylko można albo tych rzeczy robić wiele, powiedzmy, małymi krokami, tak. które są prawie jednocześnie. No ja myślę, że wiele kobiet wykonuje tego rodzaju multitasking na przykład w domu. Czyli się mówi, że się pierze, gotuje. Pierze się gotuje, bo, bo to są wykonywane różne czynności w tym samym czasie, ale właśnie to trochę tak jak ten procesor, nie tylko, że tutaj to, te odcinki są. W, działa w tle jeszcze w dodatku. Działa jeszcze w tle, tak. Ale, ale takie, wiesz, jak próbuje się zwykle w życiu zawodowym, wiesz, ludzi zachęcać do tego, żeby jednocześnie pisał maila, rozmawiał przez telefon i, i jeszcze nie wiem, co tam porządkował sobie może na biurku, to wiesz, to to nie jest dobre, bo w tym momencie wykonujesz cztery czynności i żadna z nich nie będzie wykonana dobrze i jeszcze każda jest obarczona wtedy większym błędem. Odkąd nauczyłem się właśnie robić jedno zadanie mhm. i być na nim skupionym? szczególnie w pracy, mm -hmm. mam kupę wolnego czasu. Prawda? No. W sensie... A, i tak mnie już nie wyleją. No nie, już teraz ja nie wyleją. Mam kupę wolnego no. czasu. E, powiedz mi, bo mówiliśmy o porządkowaniu tak. e, swojego domu, teraz mówiliśmy o przedmiotach. Mm -hmm. Po pierwsze, jakie te przedmioty powinny być dla ciebie, żebyś... Powiedzmy inaczej, jeżeli patrzysz na jakiś przedmiot, mhm. to jakie on musi spełniać cechy, żebyś go kupiła? Czym się kierujesz? Wszystkim. To znaczy, że musi być dobrej jakości, czyli wymaga dokładnego I... obejrzenia, zebrania. Mhm. Jeżeli nie oglądasz bezpośrednio, bo często kupujemy przez internet, to zbierasz opinie, szukasz relacji użytkowników, którzy mogą ci powiedzieć, co jest nie tak, co jest w porządku. Więc zaczynamy od jakości, od relacji ceny do jakości, do trwałości, do możliwości serwisowania. No na przykład kupując odzież, zawsze sprawdzam materiał, oglądam szwy, wiesz, staranność wykonania. No i przede wszystkim odpowiedniość na moich potrzeb, Czy Czyli ja najpierw idę na zakupy podejmuje decyzje zakupowe, z, z zadając sobie pytanie, czego potrzebuję, a nie decyduje na odwrót to, że będąc na, na zakupach coś widzę i wtedy przychodzi mi do głowy, że może jest mi to potrzebne. Czyli kupno sukienki za 400, wydalej może się opłacać, niż kupno sukienki za 130, tak? Wiesz co, no ja kupuję i tak głównie w komisie, więc y, kupuję rzeczy, wiesz, y, używane, dobrej jakości, ale te rzeczy już przeszły przez czyjeś ręce, więc ta cena jest bardziej, moim zdaniem jest bardziej przystępna. realistyczna. I przystępna i bardziej realistyczna, bo nie oszukujmy się, w większość rzeczy wszystkie, bo wszystko chyba, co kupujemy, ma zawyżoną wartość. O tym przecież chyba wszyscy wiemy, nie? Ktokolwiek z nas, kto ma znajomych, którzy zajmują się handlem na przykład, to wie... Jakie są marże. Wie, jakie są marże i wie, jakie są marże i wie jak, ile kosztuje rzecz, która na przykład, którą może kupić, no, to taki przykład, który znam z własnego życia. Koleżanka pracowała kiedyś w dużych zakładach kosmetycznych i ja wiem w jakich cenach ona mogła jako pracownik fabryki kupić sobie te produkty, które w drogeriach kosztują później kilkaset złotych, a przecież to i tak jako pracownik i tak kupowała te przedmioty już z jakąś... Oni dostają tylko zniżkę dostają ale... tylko zniżkę, tak, ale to i tak była zniżka tak wielka, że mi się to w pierwszej chwili w głowie nie, nie chciało zmieścić, czy jak to, jak to możliwe, że te, te, te same perfumy, czy, czy krem, czy, czy cienie, bo taka, taki koncert, który produkuje wszystko, jak to możliwe, że one kosztują tak mało, a to i tak właśnie jest w dalszym ciągu nie cena wyprodukowania, tylko już cena produktu, jakby, który wyszedł z fabryki i już jest sprzedawany po jakiejś tam cenie, pewnie, załóżmy, że hurtowej. No więc wracając do, do tematu, że, że większość rzeczy nowych, które kupujemy w tej chwili jest, ma znacznie zawyżoną cenę. Marże są, są, to ja nie jestem ekonomistą, nie będę analizować, dlaczego mhm. tak jest, ale y, dlatego bardzo rzadko się opłaca kupować rzeczy nowe. Bo jeszcze w przy tym cyklu wymiany, kiedy ludzie tak szybko się nudzą i tak często wymieniają i tak często pozbywają się rzeczy, przedmiotów, które są właściwie nietknięte, a, a jednak ta cena już wtedy znacząco spada, to ja myślę, że w wielu przypadkach nie, nie, no, nie opłaca się kupować no, nowych rzeczy. Chyba, że lubimy po prostu wiesz, rzucać pieniędzmi. Też od pewnego czasu kupuję używane ciuchy. No. Nie wszystkie? No nie wszystkie, nie wszystkie. Oczywiście, że nie wszystkie. Nie kupuję używanej bielizny albo obuwia też taką się nie też kupować na no nie wszystkie mam czas. Na no. przykład nie, nie chcę mi się łazić no. za t-shirtem do po szmateksach i komisach. No. Natomiast kupiłem dwa swetry, mhm. które normalnie były w chudzo drogie. <laughs> no. I w życiu nie miałem tak wygodnych i dobrych ja ciuchów. No. Jeszcze są 100% naturalne. No właśnie. Nawet tam są czasem trochę lepsze materiały tak, niż, tak, niż bawełna. Tak. I... no, no. I... A zapłaciłem mniej niż za normalny sweter w sklepie. Mm -hmm. więc... tak, tak to działa. Tylko, że, że trzeba nie mieć oporów przed chodzeniem w rzeczach używanych, bo niektórzy odrzucają to od razu. Ale ja nigdy nie miałam z tym kłopotu. Więc... A wtedy, to, to wtedy było tak jak z tym nożem, który kupiłem mm -hmm. ręcznie robiony. Zacząłem doceniać. Mhm. Mm Pomimo, że tych ciuchów naprawdę mam mm -hmm. mało, mm -hmm. bo mam coś w rodzaju, nie wiem, trzech par spodni i tyle. Mm -hmm. Więc niby się mówi, że to jest męska szafa typowa. Mm -hmm. Aczkolwiek chyba nie, w chyba, nie. Już chyba już nie tak typowa. Nie? Wcale nie, no nie? Mm -hmm. Z tym, że z, nie wiem, czasem zastanawiam się, że mam za dużo butów, ale nie wyobrażam sobie. Wiesz co, ale z butami to jest inna sprawa, bo ym, raz, że... Polacy, czy mężczyźni w Polsce mają problem z obuwiem. Znaczy ogółem, że, że panowie często chodzą w fatalnych butach i, i to jest akurat coś, co mnie jako kobieta razi. Że, że nawet dobrze ubrany w całości, ale buty takie, że... Albo skarpetki. Albo skarpet, skarpetki, tak. Ale z butami jest jeszcze inna kwestia. To jest kwestia higieniczna. I też samego tego, że but potrzebuje sobie odpocząć pomiędzy jednym założeniem, a drugim. Mało kto wie, że nie powinno się chodzić w tej samej parze butów przez dwa dni pod rząd. No właśnie, No właśnie, mało kto wie, a to jest bardzo ważne i dla własnej naszej stopy i dla, dla przede wszystkim dla buta. I dlatego jeżeli ktoś mi powie, że jest minimalistą i ma tylko jedną parę butów, temu powiem, człowieku, żyjesz w błędzie, bo, bo to nie jest dobre. Należałoby mieć na sezon przynajmniej dwie parę butów i chodzić w niej, nosić je na zmianę. Właśnie z tych względów i, i właśnie i higieny, i tego, żeby but mógł sobie odpocząć i, i żeby... Bo on wtedy po prostu nam dłużej posłuży. Całkiem zwyczajnie. Więc to, to... też jest... To, to też chodzi o, też, o nauczenie się takiego używania rzeczy, żeby one nam dłużej służyły i lepiej, żeby nam służyły, a nie żeby je tak po prostu eksploatować. Pomimo tego, że mogłyby nam służyć wiesz, dłużej. Jeżeli już kupisz sobie czy dostaniesz taką rzecz, która, która, którą wybierzesz sobie ze staraniem, i ona będzie dla ciebie taka właśnie świetna, to będzie ci szkoda, jak ona się wreszcie zniszczy, tak, że będziesz musiał ją wyrzucić. Nie? Więc fajniej jest móc. Albo przedmiot, ta... który zrobimy sami, to jest Na podobnie. Przykład, jak puścić kogoś z własnego otoczenia? Często przyjaźnimy się z ludźmi, mm. którzy po prostu są z nami, a w zasadzie poświęcamy im czas, oni nie dają mm. nic w zamian albo wręcz zabierają naszą energię. Jak ich puścić tak, żeby Uwolnić nie czuć się tak. z tym źle? Nie, to, to jest ciężki temat i to jest, to jest sprawa, nad którą często myślę, bo, bo mi się też zdarzyły takie sytuacje. Ale użyłeś słowa przyjaźnisz się. Może dobra za no, wiesz, Zna, i, Znasz się z nimi. Znasz się z nimi i oni są w jakiś sposób obecni w swoim życiu, tak? Mhm. No, to też jest tak, że, że na różnych etapach życia z różnymi ludźmi jest nam bardziej po drodze lub mniej. I myślę, że, że są takie znajomości, które trwają, wiesz, trwają przez dziesięciolecia i, które pewnie, i są osoby, które będą w swoim życiu prawdopodobnie obecne zawsze, aż do, aż do w szczęśliwie dożytej później starości. A są tacy ludzie, z którymi był okres, kiedy na przykład byłeś bardzo blisko, bo mieliście w, w akurat się wasze drogi było życiowe, wam po drodze. Było tak? wam po drodze. I w, te, I w tym okresie, w którym było wam blisko, czerpaliście z tej znajomości oboje. Obie strony czerpały wiele radości i satysfakcji i po prostu się chciało tę znajomość podtrzymywać. Ale może się tak zdarzyć, że ta, ta niegdyś bardzo mm, wzbogacająca dla obu stron znajomość w którymś momencie Traci ten, ten, te walory z różnych względów, bo my się zmieniamy, bo się nam warunki życiowe zmieniają. Wiesz, To, że, że, że z kimś mieliśmy zbieżne, zbieżne podejście do życia na pewnym etapie, nie musi znaczyć, że za 20 lat będziemy mieć tak samo. Tak, ale jak to zrobić? Stopniowo po pierwsze. Po drugie, nie należy ludzi skreślać od razu. Znaczy, bo Ja wielokrotnie się zastanawiałam właśnie, co począć, jeżeli ta, ta znajomość niegdyś taka fajna, zażyła, przez, zażyła i prze, przestała być zażyła i przestała być fajna, a tylko podtrzymujemy ją tak z poczucia obowiązku, z, poczucia obowiązku z, poczucia, z takiego właśnie przekonania, że no bo przecież nie możemy tego człowieka powiedzmy skreślić, mówiąc brzydko, że jesteśmy w jakiś sposób winni to, żeby się z nim spotykać albo się z nim kontaktować, tylko że, że zwykle jak zaczynamy się przyglądać takiej znajomości, okazuje się, że nam się tylko tak wydaje, że musimy. Bo na przykład, y, my się zawsze staramy z tą osobą spotkać, a ona wcale niekoniecznie, albo w drugą stronę. Że ty tylko jedna, jedna strona dąży, czy albo pamięta o tej drugiej osobie. Czyli tak jak z tymi prezentami, o których kiedyś pisałaś, no. że niekoniecznie że to, że ktoś daje nam prezent, który jest nieprzemyślany, to jest jego wina, a nie nas. Tak jest... Nie trzeba go trzymać. No nie trzeba go trzymać. I, i jeżeli dochodzisz do tego wniosku, że, że ta znajomość już obu stronom radości nie przynosi. Bo to Bo Myślę, że to zawsze działa od dwie strony. To nie, nie, nie będzie tak, że, że powiedzmy ten twój niegdysiejszy znajomy tak bardzo cię nadal lubi, a ty już jakoś nie potrafisz się cieszyć z, z jego obecności. To zwykle to zmęczenie następuje po obu stronach, tylko zawsze jest jedna st strona, która sobie bardziej to uświadamia, a druga, która uświadamia sobie to mniej. I myślę, że zawsze warto sobie dać drugą szansę, albo nawet trzecią, że mówimy sobie, no może po prostu... Coś zaniedbaliśmy w tej znajomości, że, że spróbujmy jeszcze wiesz, ją odświeżyć, spróbujmy poświęcić sobie więcej uwagi. Może się okaże, że, że po prostu to była tylko kwestia właśnie zmęczenia, jakiejś tej rutyny, wiesz, braku czasu, ale się może okazać, że po kilku próbach spotkania i, i, i odświeżenia, odnowienia, tego tej niegdysiejszej więzi. Dalej to, to nie gra. Dalej okazuje się, że jesteśmy na innych etapach życia, że mamy inne priorytety, że już nie mamy wspólnych tematów. Albo się może okazać, że te tematy, które są ciekawe dla jednej strony, już przestały być interesujące dla drugiej i że nie ma w, nie ma w, tym, w tej relacji jakiejś takiej wzajemności, wiesz, że nie ma obopólnej radości. Bo myślę, że, że ludzie tak samo jak wszystko, co obecne jest w naszym życiu, a powinna być obecne w sposób świadomy. Nie? Jeżeli ktoś jest w Twoim życiu tylko dlatego, że kiedyś w nim był, mm -hmm. to nie znaczy, że ma być w nim do, do końca życia, że musi być w nim do końca życia. I, i że... No, Wiadomo, to jest zawsze delikatna kwestia, bo, bo zawsze nawet możesz... bardzo. Bar, nawet bardzo. I ja nie chciałabym już nikogo popychać do tego domówienia, że nagle przestań, przestań z kim się spotykać, bo ten ktoś już ci nie jest potrzebny. To też nie tak, się, nie, nie tak to powinno być. Ale jeżeli tej radości obopólnej z bycia ze sobą nie ma, jeżeli nie masz wrażenie, że, to jest, że utrzymujecie znajomość tylko z rozpędu, to może nie, nie zawsze trzeba jakieś takie gwałtowne ruchy wykonywać, nie? Że, że przeprowadzać poważną rozmowę. Słuchaj, już cię nie lubię. Nie? Usunąć na Facebooku. Usunąć na Facebooku, tak nie jesteśmy już znajomymi. Tylko, że po prostu nie mieć wyrzutów sumienia z tego powodu, że się tej znajomości nie próbuje podtrzymywać, bo ona wygaśnie, nie? prędzej czy później sama, z, taką naturalną. I zrobiłaś tak u siebie. No tak, ale to nie to, że zrobiłam jakąś czystkę wśród znajomych, tylko że zdarza mi się pewnych znajomości nie podtrzymywać. tak. Ulżyło ci troszkę? W sensie troszkę masz tak. mniej zaprzętniętą głowę? Troszkę tak, tak. Ale, ale to z każdą z tych osób, które w jakiś sposób właśnie nie podtrzymuje znajomości, to jednak był taki proces zastanawiania się, czy, czy, czy, czy, ja, czy my... Czy obie te strony, czy, czy ja i ta druga osoba, mhm. czy nie powinniśmy sobie dać jednak więcej uwagi. Nie? I okazało się z niektórymi osobami, na przykład z taką koleżanką, z którą kiedyś bardzo się lubiłyśmy w trakcie studiów yy, i potem straciłyśmy kontakt, albo się widywałyśmy, ale tak wiesz, nieregularnie. Yy, no i, i pewnego dnia jakoś spotkałyśmy się i zaczęłyśmy się zastanawiać, czy, czy my jednak nie powinniśmy się spotykać częściej. Bo, bo przecież kiedyś nas to cieszyło i, i, i zaniedbałyśmy znajomość z, właśnie z takich różnych powodów, wiesz, dużo spraw na głowie, praca i, i, i, i jakby brak czasu dla siebie. No i, i widujemy się teraz regularnie. Przynajmniej tak raz na, na miesiąc, raz na dwa miesiące. To może nie jest jakoś, wiesz, bardzo, bardzo często, ale, ale na tyle często, żeby, że się nie tracimy już z oczu. I, i to mnie cieszy, wiesz, że nie, nie tylko to, że, że um, że nie ma w moim otoczeniu, czy w moim życiu osób, które, z którymi łączy mnie tylko rutyna, ale też, że, że są takie osoby, z którymi jest wiele takich osób, z którymi się po prostu cieszę z tego, mm -hmm. że, one, że je spotkałam, że mogę je spotykać, że mogę z nimi rozmawiać, że, że mam to szczęście, że je znam. Nie wiem, czy trochę pomogłam w tej delikatnej kwestii. Ja na szczęście nie, jestem osobą, która ma bardzo mało mm. e, przyjaciół, Mhm. Lubię zakadywać dla ludzi, natomiast mhm. e, mam bał, bardzo mało przyjaciół. Mówię, myślę, że i stawiam pra, prawdziwych przyjaciół się na nie zawsze Zawsze stawiałem jakoś, na jakość w tej mhm. ilości to mhm. przychodziło samo. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy mają z tym problemy. Mhm. Szczególnie z takimi ludźmi, którzy się do nich gdzieś tam mm -hmm. przykleili i tylko by chcieli coraz więcej i więcej. No to jak więcej. ktoś się przykleja, to, to nie ma co aż tak, się tak bardzo bawić w te białe rękawiczki. Ale ludzie no. się boją no. mimo wszystko, żeby tej drugiej osoby nie urazić. No, no ale, ale, tak. ale to nie zawsze trzeba robić gwałtowne ruchy. Czasem można po prostu nawet unikowo działać i. Oziemble, tak. Ozięble, tak. Tworzyć dystans. Ale to myślę, że to jest właśnie trochę inny przypadek, że to nie jest kwestia, bo ja myślałam bardziej o znajomościach, które kiedyś były były, wiesz, zażyłe i satysfakcjonujące, tak. a z jakichś tam powodów przestały być. Chociażby właśnie dlatego, że ludzie są na innych etapach życiowych i mają, zmieniły się im priorytety albo, albo zmieniły się kwestie, które ich ciekawią i na przykład już nic ich, wiesz, nie, nie mają już wspólnych tematów. Dlatego mm -hmm. jest dla mnie najbardziej, taki, wiesz, ciężki typ znajomości do podtrzymywania, w której nie bardzo widzę sensu, żeby go podtrzymywać. Znaczy, no, spotykamy się to, pamiętamy, że się lubiliśmy, czy lubiłyśmy, ale teraz, ani już nas nie, nie, smieszą, nie śmieszą te same żarty. Poczucie tak, humoru tak. chyba też się tam trochę może zmienić. Ewoluuje. Ewoluuje. I, I tematy, które dla, dla mnie są fascynujące, mogą być zupełnie abstrakcyjne i nieciekawe dla drugiej strony i vice versa. I myślę, że takich znajomości nie ma co na siłę podtrzymywać. Jeżeli to, jeżeli to jest tylko, wydaje nam się, że dlatego, że kiedyś się znaliśmy, to, to dalej musimy regularnie się wydywać, nawet jeśli nas to nie cieszy. Czy kompromisy potrafią dawać prawdziwe szczęście i warto na nie iść? No zależy, jakie kompromisy. Nie wiem, o, Czy masz konkretnie na myśli jakiś szczególny rodzaj kompromisów, czy, czy nie? Powiedzmy, no właśnie, o, że przykład? chodzi o życie zawodowe. Um, nie, to no, wiele, wiele zależy od tego, czy, bo wiesz, kompromis, no to dobra, jest z, zwykle spotykanie się gdzieś w połowie drogi, tak? E, I wiele zależy od tego, czy idąc na kompromis, czy, czy działasz w zgodzie z sobą, czy też musisz wykraczać chociażby poza system swoich wartości. Bo myślę, że na dłuższą metę wszel, wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy, kiedy działasz nie, nie do końca w sposób zgodny ze, swoim, ze swoimi priorytetami, z tym, w tym, z tym, co dla ciebie jest ważne, to prędzej czy później takie sytuacje, to, to ciągłe, ten ciągły kompromis sprawi, że w ostatecznym rozrachunku będziesz sfrustrowany i nie będziesz zadowolony z tego kompromisu. Ale jest wiele takich sytuacji, w których kompromis jest jedynym rozsądnym wyjściem i, i wiesz, no nie, nie moglibyśmy funkcjonować w życiu społecznym, czy rodzinnym, czy w stosunkach międzyludzkich, nie umiejąc od, od czasu do czasu się dogadywać z ludźmi. I gdybyśmy zawsze próbowali forsować swoje rozwiązania, nie uwzględniając zdania innych, no to bylibyśmy okropnymi egoistami, nie? Więc, ale na szczęście po to mamy narzędzie komunikacji, znaczy po to umiemy ze sobą rozmawiać i, i sobie mówić o swoich potrzebach, czy o tym, na co się zgadzamy, czy na co się nie zgadzamy, że, żeby móc te kompromisy, czy te rozwiązania, które będą do przyjęcia dla wszystkich zainteresowanych stron, żeby je znajdować. I myślę, że największy błąd, który ludzie popełniają, także w sytuacjach zawodowych, to jest to, że nie rozmawiają, albo rozmawiają za mało, albo rozmawiają i nie słuchają. Czy, że rozmowa polega tylko na wygłaszaniu swojego, swoich, opinii. swoich opinii i oczekiwania, że inni się do nich dostosują. Natomiast jeżeli siadamy, dajmy na to, jeżeli pracujemy w zespole, jeżeli z tym zespołem siadamy i zaczynamy mówić, jeżeli każdy z nas przedstawi swój punkt widzenia i zaczniemy jako zespół szukać rozwiązania wspólnego, które nie będzie w bolesny sposób naruszało żadnego z z dóbr osobistych, żadnego z, z, żadnego z uczestników zespołu, to bo zawsze się da znaleźć takie rozwiązanie, które będzie sensowne i które, będzie, które nie będzie krzywdzące na nikogo. Natomiast takie, taki kompromis, który jest kompromisem tylko z pozoru, a krzywdzi, którąkolwiek zyska, no to nie kompromis, to, jest tylko, to są tylko pozory kompromisu. Znam taką definicję kompromisu, że jest to stan, kiedy żadna ze stron właśnie nie jest zadowolona, więc to jest, że tak powiem, dość podchwytliwe. Nie wiem no. na ile to jest dobra. No nie wiem, Myślę, że, że to, te wszystkie definicje wierzone, definicja. definicja zawsze jak, jakoś upraszcza. Mówiła ją pani no. od na gimnazjum, więc muszę wierzyć. <laughs> Okej, okay. no to wierzymy pani od no. Poczułaś kiedyś, że przestajesz być sobą i łamać jakieś swoje święte zasady? Powiedzmy, bez dobrego e, powodu. Znaczy był taki czas w, na początku mojego życia zawodowego, ale jeszcze tego turystycznego. Kiedy, ale to nie, może nie to, że przestałam być sobą, tylko że zmuszano mnie do tego, żebym pracowała niezgodnie z własnymi, z własnymi zasadami czy zgodnie mm -hmm. z swoim systemem wartości. Na czym to polegało? No, polega, pracowałam dla firmy, która już na szczęście od paru lat nie istnieje, upadła z hukiem. Uf. E, I e, z tym, że to, to upadanie zajęło jej dobrych parę lat od czasu, kiedy ja o niej, mm -hmm. u niej pracowałam. E, była to w mnie firma, agencja, biura znaczy było to duże biuro podróży, które zmuszało mnie do tego, nie tylko mnie, zmuszało mnie do tego, żeby kłamać po prostu turystom w żywe oczy, kiedy ludzie przyjeżdżali, ich to co dostawali jako oferta, tak. nie, znaczy zupełnie za co innego płacili w Polsce, a co innego dostawali na miejscu, ponieważ lokalny kontrahent które na miejscu, to był w Grecji, który, który wiesz, obsługiwał hotele, restauracje i wszystko. Ten kontrahent był bardzo nie, niepoważnym człowiekiem i rządnym zysku, a nie, nie, chcą, nie przejmującym się zupełnie zadowoleniem klienta typowy biorca. Typowy biorca, tak. Natomiast to, to polskie polskie biuro, które korzystało właśnie z jego, z, jego, z jego usług, zupełnie się tym nie przejmowało i oczekiwano od nas, znaczy od, od, od nas jako rezydentów, przewodników, pilotów, oczekiwano od nas, że my będziemy te wszystkie... Yy, wiesz, będziemy tym, tym buforem pomiędzy turystą, klientem, a, a tym biurem podróży i że my będziemy zgarniać te wszystkie nieza, te objawy niezadowolenia z tego, że ktoś dostał, że spędza w czasy w zupełnie innym... Jak pielęgniarka Nie... w recepcji w NFZ-cie, tak? No to mniej więcej tak. tak. I, i że, że to ja mam, mam swoją osobą i, i robić wszystko, wiesz, zrobić tak, żeby było Udobruchać. dobrze. Udobruchać. Udobruchać, bo no, ludzie jak przyjeżdżali, no to Widząc, widzieli, kiedy widzieli, w jakich Jak wagonkach tak. Patrz na ulotkę, patrz tak, na Tak, tutaj mamy to. No pani zobaczy: no przecież przyjeżdżali z tymi, z tymi katalogami, pani zobaczy, co tu jest napisane, a, a, a co ja mam w pokoju, mm -hmm. czy co mam w tym, w tym apartamencie. I, I faktycznie znacząco odstawały te wagonki rzeczywiste od, od tej oferty, za którą zapłacono. I, I jeszcze gdyby odstawały na plus, to by nie było problemu. Pomijając właśnie przypadki, że, że zakwaterowania w zupełnie innych miejscowościach, w zupełnie innym standardzie hotelu. To, bo wiesz, to było już dość dawno temu, bo teraz to już takie rzeczy dużo no, trudniej jest. Już nie, teraz jest jeszcze internet, było. bo wtedy dopiero internet zaczynał. Więc długo by to tak nie pociągnęło. No ale w każdym razie oczekiwano, że, że to my będziemy z koleżankami wiesz, na siebie to wszystko zbierać. Ja tam miałam być przez całe wakacje. Znaczy pojechałam pod koniec maja i miałam zostać do... W tym jednym ośrodku, tak? W tym jednym ośrodku, w tej jednej miejscowości. To było na Rivierze Olimpijskiej. Miałam tam zostać powiedzmy dobrych parę miesięcy. I ponieważ ja wtedy właśnie to był ten czas, kiedy nie miałam stałej pracy, mhm. to dla mnie... To była świetna, wiesz, świetna okazja. Wyjazd za granicę. Wyjazd za granicę. No pieniądze, pieniądze przyzwoite bardzo. Ojciec się śmiał, że miałam pensję poselską. Ale, ale to podchwało pod miesiąc. Na początku drugiego miesiąca. Przetrwałam tak cały czerwiec. I ponieważ firma pod wieloma względami nie, nie zachowywała się uczciwie, ale najgorsze było właśnie to, że trzeba ludziom kłamać. I wiesz, i, i że ja mam y, mówić im coś, w co sama nie wierzę, ja nie jestem przekonującym kłamcą, więc... Mm -hmm. y to musiało być widać, że ziemię. Ale ja to po prostu wam powiedzieć, czy mieli już nawet gotowe jakieś tam tekściki, które trzeba... No jakbyśmy się pytały, co mamy w takiej sytuacji robić, no to no dowiadywałyśmy się. No to właśnie, to powiedz, że nie wiedziałaś, że, że to nie twoja wina. No zawsze trzeba było znaleźć jakieś takie rozwiązanie. Kierować to... winę w inne miejsce w, inne w ogóle miejsce, poza ale firmą. Ale także to w ogóle nie firma, tylko albo szukać jakichś rozwiązań, jeżeli się dało to na bieżąco, ale w miarę możliwości tak, żeby jak, jak najmniej kłopotu robić temu lokalnemu kontrahentowi. Mhm. A, a żeby ci ludzie po prostu zostawali tam, gdzie są, i żeby się za bardzo nie skarżyli. Bo posiedzą parę dni, poopalają się, to im przejdzie. Niech popiją płatne drinki i będzie Tak, to tak, dobrze. tak. Bo właśnie, że takie założenie, że no jak jest ładna pogoda i pochodzą trochę na plaży, to nawet humory się im poprawią i wiesz, automatycznie poziom zadowolenia z, z życia wzrośnie. I ja się bardzo męczyłam z tą, z tą sytuacją i jestem do dzisiaj sibydła z tego, że, że wtedy z Hukiem po prostu powiedziałam któregoś że ja dłużej pracować nie będę. Nie i tyle, po prostu. Bo jeżeli mam pracować na takich zasadach przez mm -hmm. całe lato, to te pieniądze, które mogę wtedy zrobić, pomimo tego, że właśnie, że byłam zasadniczo, byłam bezrobotną, to, to że to nie jest tego warte. Ja nie będę niszczyć sobie zdrowia i, i, i codziennie stawać przed lustrem i patrzeć na siebie z obrzydzeniem, że muszę kłamać. I bardzo się tego trzymam w życiu, żeby, żeby z, trzymać się po prostu po podstawowych zasad uczciwości i, i, i, i nie musieć patrzeć na siebie, w lustro z, z obrzydzeniem. Czasem patrzę na, na ludzi i widzę, że coraz mniej osób wyznaje taką zasadę. <laughs> Ale wiesz, no to jest kwestia pewnie też A systemu wartości, które się z domu mia wynosi. Ile miałaś wtedy lat? No, byłam świeżo po studiach, to był 99 rok. No to 20 pewnie jakieś 5. Tak? I jak wróciłaś? Bo to było odważne, powiem ci to. Wiesz co, najpierw odespałam. Mm -hmm. <laughs> najpierw odespałam. Potem pomyślałam, że może jeszcze w tej Grecji trochę posiedzę. No problem polegał na tym, że pomimo tego, że to byłam przez biuro podróży, to jeszcze były czasy wiesz, przed, przed Unią, więc ja miałam tylko wizję turystyczną więc bałam się, że jak pobędę trochę dłużej, to wiesz... A nie miałam pozwolenia na pracę w ogóle, więc... Jasne. Wiesz. Grecki wtedy też... No grecki zerowy, no ale na szczęście na miejscowościach turystycznych, no to... to Bo w tym momencie to... umiesz po włosku, po hiszpańsku, nie, jeśli my... Hiszpański, francuski, angielski, włoskiego trochę... Grecki, jakieś takie podstawowe wyrażenia, bo to, okay. ale, ale to podstawowe tylko. Ale pomyślałam, że spróbuję, jako osoba młoda i jeszcze bez pracy w Polsce, na no to, to, że mogę spróbować coś na miejscu zrobić. Popracowałam chwilę w sklepie u jubilera, popracowałam w spożywczaku. Ale z kolei ja nie jestem rodzony sprzedawcą, to z kolei mm -hmm. właśnie brak tych umiejętności kłamania trochę chyba do skwiera. Czy ta szyneczka świeża, panie. To... Świeżutka po prostu. Jeszcze przed chwilą chrząkała. Tak, tak. Tak, i Miller był, był ten sklep. Próbowałam szczęścia jako keleka barwanka, ale w tym też jakoś nie, nie, nie zdradziłam szczególnych mm -hmm. talentów. No chyba to nie, nie, to nie są moje zawody po prostu. No to, to nie to, że, że oni nie, nie dawali mi szansy, po prostu ja... Ale znalazłaś swoją bajkę, to jest najważniejsze. Znalazłaś swoją bajkę, a wtedy po, po właśnie miesiącu takiego chwytania się różnych dowiewczych zajęć wróciłam do Polski i wtedy zaczęłam się zastanawiać, co ze sobą począć. Ale to już są zamieszłe czasy, więc nie ma co do tego wracać. Aniu, umawialiśmy się przed wywiadem, tak. że i ty przygotujesz parę pytań dla mnie, więc myślę, że przyszła pora na nie. Znaczy, może nie to, że przygotuję, tylko bardziej, byłam, znaczy, żeby to była bardziej tak. rozmowa niż, niż taki jednostronny wywiad, także, że ja tak, tak. też się mogła od ciebie, od, od ciebie czegoś dowiedzieć i żebyśmy właśnie nie mieli układu wiorca na oca. Dokładnie. <głosy> może, może tak. No zaciekawiłeś mnie bardzo, bo mówiłeś o swoich planach najbliższych wakacyjnych i wspomniałeś mhm. przy okazji o tym, że chcesz spróbować weganizmu. Znaczy nie weganizmu, tylko friganizmu, przepraszam. I że, że ten, ten motyw szukania, zdobywania w niestandardowy sposób jedzenia cię ciekawi. Czy ty masz już jakieś doświadczenia w tej dziedzinie, czy to będzie w ogóle nowa lekcja? Więc po pierwsze dla osób, które nie wiedzą, mhm. <śmiech> 26 czerwca rzucam pracę, a 7 wyjeżdżam e, z Wiednia z rowerem gdzieś pojeździć po Europie Zachodniej. To jest raz. Będę tam siedział pi około miesiąc zobaczymy. Planu też nie mam żadnego. Dwa. Frikanizm to jest po prostu szukanie jedzenia w śmietnikach. I tyle. Mhm. E, jedyne... no nie tylko w śmietnikach, bo możesz też zbierać gdzieś tam. Ale, tak, ale, ale, ale głównie tak. Głównie, tak. No. E, nie. Nie mam nie masz absolutnie tak? żadnego doświadczenia. Nie mam też dużego budżetu mm -hmm. na wyjazd, mm -hmm. więc myślę, że to będzie się, mam nadzieję, że będzie się to wiązało raczej z moją ciekawością poznawania świata niż mm -hmm. koniecznością <laughs> odżywiania się, tak się w ten sposób. Mm -hmm. Natomiast w krajach, do których wyjeżdżam jest, będzie to na pewno trochę łatwiejsze. Mm -hmm. Wiem tylko tyle, że e, trzeba się zaczaić za supermarketem i poszukać ładnego, czystego kontenera. No cóż, to jak zaczniesz od Austrii, to chyba tam są czyste kontenery, mam nadzieję. Myśl, tak... Ja myślę, że tam jest wszystko czyste. No właśnie, taki dość byłem kiedyś Byłem kiedyś w Wiedniu i, i bardzo mi się mm -hmm. e, podobało, więc... Więc myślę, że, że coś się uda znaleźć. Z tym, że z tego, co słyszałem, to Francja teraz uchwaliła prawo, e, że sklepy nie mogą tej żywności wyrzucać, mm -hmm. tylko muszą je przekazywać do organizacji, które się zajmują jakąś tam... Czyli, czyli we Francji może być ciężko z kontenerami, tak? Tak, tak, tak. tak, mm -hmm. tak. Natomiast na pewno do, do Austrii spróbuję wziąć trochę konserw, bo tam mm -hmm. jedzenie jest śmiertelnie drogie. No i może tam już zacznę się rozglądać tak z czystej ciekawości, natomiast z Austrii to raczej chciałbym tak w miarę szybko wyjechać i, i skupić się bardziej na mm, Rzymie. Znaczy, nie wiem, czy do Rzymu to dotrze, ale ogólnie Włochy, może Florencję odwiedzę, bo, bo mój przyjaciel powiedział mi, że ma e, znajomego, który tam siedzi już parę ładnych lat Polaka i się ogarnął dość mhm. dobrze i jak mi jego historię, to mnie dość zaciekawiła. Także na pewno tam spędzę trochę czasu. Z tym, że kurczę, nie wiem jak to we Włoszech wygląda, też się nie orientowałem, ale Włosia coś tacy, kurde, trochę brudni mi się wydają. Nie wiem. wiesz, co to jest, to są pozory akurat. Bo z tego, co ja wiem, to we mhm. Włosi w ogóle są bardzo czystym narodem. Oni mają w ogóle największe, chyba, podobno w Europie, chyba zużycie wszystkich środków czystości. Nie wiesz, co się dzieje w, w sobotę po południu, kiedy wszyscy się kąpią to po prostu w ten, wiesz, ciśnienie... nie nie nie ma w ogóle. Nie, nie, to jest, w ogóle jest to bardzo czysty naród i, i a, natomiast to wyrażenie, które Polacy na przykład często nie są, w ogóle, odnosi się nie tylko we Włoszech, bo to w Hiszpanii chyba też się zdarza, to, że, że wiesz, że w przestrzeni publicznej jest brudno, czy że są śmieci, mhm. może być trochę mylące, ponieważ to są kwestie, tak mi to tłumaczono przynajmniej, że, że to są też kwestie takie przyzwyczajeń kulturowych, że w, każdy w domu musi mieć wiesz, bardzo czysto a natomiast przestrzeń publiczna jest jakby takim dobrym, wspólnym, czyli niczym i że tam można, tam można śmiecić. Okay. Ale to nie znaczy, że oni są wygodni jako, jako naród. No to widzisz, kolejny stereotyp, z no. którym bym pojechał. Ale to też pewnie, jeżeli słuchają nas osoby, które może na przykład mieszkają we Włoszech, czy znają, bo my tutaj mówimy, ja to mówię też na podstawie. Nie to, jakieś, co po poznaliśmy tak, my. tak, to, co poznaliśmy i to, z czym się osobiście my zetknęliśmy. Ale być może ktoś nam powie, że się mylimy, bo właśnie te włoskie kontenery są straszliwie brudne, albo wręcz przeciwnie, idealnie czyste. Przekonasz się zapewne na własnej skórze. Ale przyznaję, że bardzo mnie to zaciekawiło, ta, ta, ta twoja, ten pomysł na, na, na wyjazd i myślę, że może być bardzo ciekawą przygodą. Dlaczego? Y bo z punktu widzenia właśnie tych eksperymentów minimalistycznych, o których mówiliśmy wcześniej, że mhm. no, jak powiedziałeś, że to jest ciekawość, kwestia spróbowania siebie, zobaczenia bez czego mogę sobie poradzić i, i co, mogę, co mogę zrobić pozornie, nie mając wiel wielu możliwości. Nie? Jeżeli jedziesz z niedużą ilością środków finansowych, to tutaj każdy, kto jedzie, wiesz, kto uwielbia w czasy all inclusive, od razu to się włosy jeżą na głowie. Znaczy, ja myślę, że mówiąc nieduża ilość, to i tak ludzie myślą o zdecydowanie za dużym ilości. Także... Okej. Okay. Dobrze. Ale z, znam przypadki, gdzie ludzie pojechali mając w kieszeni 30 euro i zwiedzili pół Europy. Mm, nie, więc... ja myślę, że, że można wiele więc... działać. Tym bardziej, że ty jeszcze będziesz miał środek lokomocji. I... Chcę spróbować, no. do czego jestem. I będę spał po krzakach w namiocie oczywiście, mm -hmm. wiadomo. Wcześniej, okay. W tamtym roku y, spałem w krzakach, nie mając nawet namiotu. Mm -hmm. <laughs> Ale w tym roku biorę ze sobą laptopa, żeby móc pisać w trakcie podróży, więc... Więc wezmę już też ze sobą i namiot. Ale lubię jakby poruszać się poza strefą komfortu i wpychać się czasem w takie dość chamskie sytuacje, żeby pokazać sobie, jak sobie z tym poradzę. I to jest, myślę, dla mnie najważniejsze. Pomijając fakt, że lubię podróżować, lubię świeże powietrze, lubię zwiedzać to bardzo właśnie lubię też eksperymentować i, i zobaczyć, jak sobie sam radzę. I to podnosi też bardzo mocno pewność siebie. Oczywiście. Rozumiem, że teraz już nie masz żadnych kłopotów z pakowaniem się w, w sakwę, tak? Zawsze mam kłopoty z pakowaniem się. Niby taki mądry napisał milion poradników, ale nie, zawsze mam problemy. Zawsze, zawsze biorę za dużo. A z, z, właśnie z czym masz największy kłopot, jeśli chodzi o ograniczenie siebie w bagażu? Największy problem? No. Mm elektronik. Tak? No, bo motyw jest taki, że no, słuchaj, piszę bloga, więc no. jakoś to trzeba wszystko ogarnąć. W tamtym roku miałem ze sobą e, aparat, telefon, taki zwykły, jakąś tam mm. Nokia, po mm -hmm. prostu, niby miała wi-fi, ale to nie był żaden dotykowy mm -hmm. telefon i mm -hmm. tylko czysto awaryjnie go ze sobą miałem. Mm -hmm. Do tego był Tablet, ładowarka, aparat. E, wziąłem Kindla. No faktycznie to jest straszliwie dużo, tego miałeś jakaś. No widzisz, ale to jest mało, bo i to jest mała paczka dość. No. bo powiedzmy ten Kindle i ten tablet, one są 6-7 cali, jedno mhm. i drugie ma. Więc to jest. Kanapeczka, no tak, tylko że jak poskładasz te wszystkie kanapeczki, to się nagle robi tego dużo. Ale to wagowo wychodzi no przepotwornie właśnie, no. dużo. No o tym myślę. A teraz będę miał jeszcze gorzej, bo kiedyś miałem kompaktowy aparat bardziej, no. a teraz ze względu na to, że no staram się to wszystko jakoś mhm. o to wszystko zadbać, to będę miał ze sobą lustrzankę. Więc... Czyli co, będziesz miał lustrzankę, laptopa, mhm. dysk, dysk, dysk zewnętrzny, Telefon. ładowarkę do kompa, no. ładowarkę uniwersalną, Aha. rekorder, Aha. mikrofon. Oj, oj. Ała. Ła, no. Natomiast ciuchów będę miał naprawdę dość mało i co ciekawe właśnie, ponieważ lubię testować różne rzeczy, mhm. o mały włos w tym roku kupiłbym bokserki rowerowe, które są zrobione z wełny. Mhm. Problem był taki, że się skończyły. Mhm. I nie ma ich dalej na stanie, więc omówiłem sobie zwykłe. Natomiast kupuję koszulkę lenianą od mhm. kwarka. To jest, mhm. nie wiem czy kojarzysz taką mhm. firmę, to jest polska turystyczna firma, która mhm. robi rzeczy w dużej mierze z naturalnych materiałów. Mhm. I zamiast właśnie plastikowej koszulki chcę zobaczyć jak się jeździ w zwykłej lnianej koszulce. No Taki to bardzo dość... ciekawe, jak się to będzie sprawdzać. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. A masz już jakieś wiadomości od innych, jak się to, czy się sprawdza i jak się yy, sprawdza, jak w jak to tą koszulkę noszą i to sobie chwalą. Jeszcze tak? potrafi nie śmiercić przez parę dni. Co jest no ale to na pewno tak, tak. tak. Fantastyczne no. w no. moim wypadku, bo z tym myciem bywa no. różnie. Jak się myjesz półtorej no, litry no. wody, to nie zawsze się umiejesz dokładnie. <laughs> no. yy, a poza tym nic więcej. No. Mhm. Natomiast wmawia nam się cały czas, że ocież sportowa to musi być wiesz, yy, sztuczna, sztuczny materiał i jeszcze, żeby było obcisłe, nie wiadomo jakie, okay. i spodęki rowerowe muszą ściskać tyłek. Otóż kupuję właśnie, box. jestem w trakcie kupna bokserek rowerowych i mm -hmm. będę miał normalne szorty. Mm -hmm. Jak dobrze pójdzie, to może nawet jeszcze dorwę gdzieś lniane szorty. Ba bardzo to jestem bójdzie. ciekawa, bo będziesz później relacjonował oczywiście. Tak, tak, tak. I będę tak? chciał opisać właśnie, jak to się ma. Biorę też jeden komplet normalnej mm -hmm. odzieży rowerowej, tak, takiej tak, tak. sztucznej. Mm -hmm. Więc... To bardzo ciekawe. Ja też pytam dlatego, że, że właśnie to też mój mąż jest, to on, on z kolei się wspina i że na rowerze mm -hmm. też jeździ, ale głównie się wspina i i, i chodzi po górach sporo, więc tutaj temat odzieży sportowej, tej klasycznej, o której mówisz, syntetycznej, mamy dość dobrze przepracowany. fakt, że te, te tkaniny, które są zupełnie niesamowite, i, ale ciekawa jestem, jak, jak to właśnie jeszcze w tych ciepłych krajach, jak to doświadczenia z tymi stronami, z z no, to, to może być interesujące. Byłem no. w, na Węgrzech w tamtym roku mhm. i dosłownie przysiągbym, że momentami to koszulkami się dopiła na plecach. No. A to był jeden z najdroższych modeli koszulek, jakie mm -hmm. chyba są na rynku. Mm -hmm. I była super cienka, super przewiewna. Tak, tak. Pozaciągałem ją w jakichś krzakach, w jakichś tak. kukurydzach, w których tam spałem. <grym> więc trochę mi było szal. Z drugiej mm -hmm. strony sobie myślę, ja w sumie mogłem sobie poranić ciało, więc może mm -hmm. lepiej, że pozaciągałem koszulkę. Mm -hmm. Zdecydowanie lepiej. Ale... Też to było bardzo delikatne, tak samo jak len, tak. prawda? Mm -hmm. I dobrze oddychało, ale mm -hmm. wmawia nam się, że cały czas normalne materiały są mm -hmm. złe. to mm -hmm. jest złe. Kurde, no, jak nie sprawdzę, to nie no będę No właśnie piecał. o to miałam powiedzieć, bo jestem bardzo ciekawa, autentycznie ciekawa, wiesz, jaki będzie, jaki będzie efekt. I jak na razie mam doświadczenie ze skarpetkami mm -hmm. lnianymi. Mm -hmm. przepraszam, nie lnianymi, tylko wełnianymi. Mm -hmm. Fantastyczne. Mm -hmm. I kupiłem sobie za 30 zł na Allegro E, używaną koszulkę z wełny merynosów. Mm -hmm. e, ja pierniczę. Nie zamienię na nic innego. No, merynosy są fantastyczne. Ja, ja wprawdzie nie w lecie, tylko w zimie noszę te sweteki merynosowe, ale to jest wspaniała sprawa. Jest naprawdę dość grubsza, tak jakby mm -hmm. połączyć, połączyć dwie warstwy mm -hmm. cienkiego materiału, mm -hmm. taka mniej mm -hmm. więcej gęstość. Natomiast jest tak grzeje... No. <laughs> znaczy, dobra... Ciuchy izolują, nie grzeją. Żeby mnie potem nikt nie dobrze, łapał za Dobrze, za izolują, tak. Także a len słyszałem, że jest antybakteryjny. Mm, tak, tak dalej, no ale, super ja, tak. Tylko, tak jest tak, szor szorstki trochę, nie? No ale to też pewnie zależy od, od, od sposobu tkania, od grubości tej tkaniny. To oni podobno robią dobre ciuchy, no. więc... A czy jeszcze, jeszcze nie masz tej koszulki, a ona dopiero do ciebie idzie, czy... Jeszcze nie zamówiłem. Jeszcze nie zamówiłem. Mam jeszcze trzy tygodnie. Masz jeszcze trzy tygodnie, <laughs> to powinieneś zdążyć, tak? Tak. Czy, czyli ty... Ty w ten minimalizm taki powiedzmy materialny to wszedłeś przez rower. Przez, przez rower tak? bo, musiałem się no. z, bo musiałem się zmieścić do 60 litrów. Tak. A w tamtym roku pojechałem mając jakieś 45 litrów pojemności. Mhm. I nie wszystko mi się udało wykorzystać. I tu mówię o miejscu E, gdzie muszę zmieścić ze sobą śpiwór, mm -hmm. który zajmuje dużo litrów no te, miejsca. No, no. I miałem jeszcze ze sobą karimatę składaną, mm -hmm. taką samopompującą, z której zeszło powietrze na I spałem ziemi, ale się wysypiam jak dziecko. Mm -hmm. e, I taki daszek, który rozwieszałem w awaryjnych sytuacjach, mm -hmm. na którym spałem. Więc to zajmowało jakieś 50% wolnego miejsca mm -hmm. albo nawet więcej, mm -hmm. więc tych rzeczy naprawdę miałem mało mm -hmm. i potem jak wróciłem, to uznałem, że kurde, a w koju to mam zawsze taki burdel, że żeby coś zacząć robić, to muszę najpierw przekładać rzeczy z jednego miejsca na drugie, więc e, może skoro mm -hmm. tu sobie radzę, to może spróbuję tutaj. Mm -hmm. No i zacząłem. Mm -hmm. A powiedz mi, tak, bo, bo zwykle ja już to słyszę, po prostu usza, uszami wyobraźni słyszę te komentarze, bo zwykle jak rozmawia się, jak rozmawia się o, o, wiesz, o tym, że, że mało i że, że mm -hmm. tutaj o tym takim aspekcie czysto materialnym, to odzywa się zaraz taki chór mędrców, który, który mówi, że no tak, ale wam to łatwo, bo wy jesteście albo singlami, albo nie macie dzieci, jesteście młodzi, macie specyficzną sytuację życiową, a co ma począć osoba, która jak tak zwany normalny człowiek, ma rodzinę, dzieci itd. i tak dalej. I co ty od, odpowiadasz takim ludziom, którzy argumentują, że tobie to łatwo, bo jesteś młody i masz określoną sytuację życiową. I po, dlatego ty możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć mało. Po pierwsze nie jestem singlem. Mam. No nie, ale to nie chodzi mi o to, że ty akurat. Tak, ale, ale tak, jak no, już no. jesteśmy przy temacie. Po pierwsze nie jestem singlem, bo mam dziewczynę od czterech lat. Mhm. I... Co prawda mie mieszkamy osobno w tym momencie, więc mm. faktycznie było mi łatwiej. Natomiast mieszkam w domu z rodziną, mm -hmm. więc powiedzmy, że do dzieci to się kiepsko sprowadza, bo mm -hmm. nie, nie ma u mnie w rodzinie nigdzie mm -hmm. małych dzieci. Um... I zacząłem od siebie mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. Nie patrzyłem na innych, zacząłem od swojego pokoju. Reszta mm -hmm. mnie absolutnie nie interesowała. Wiadomo, że im częściej zaczynasz sprzątać i porządkować swoje życie, to tym bardziej zwracasz uwagę na inne rzeczy mm -hmm. i zaczynają Cię też wkurzać. <laughs> Natomiast trzeba ćwiczyć silną wolę i nie mówić tego innym tak, osobom. Nie Przynajmniej nie z wyrzutem, no. tylko raczej iść w kierunku dawania przykładu. Mm -hmm. I zadziałało. Mm -hmm. I takim sposobem e, u mnie w domu dużo książek wywieźliśmy do biblioteki, mm -hmm bo przecież są dalej, nie mhm. zajmują fizycznie miejsca, ale mhm. nie jest tak wielkim trudem, żeby je zdobyć z powrotem, gdy mhm. są potrzebne i nie kosztuje to też nic, więc mhm. kurczę, fantastyczny pomysł. Z ciuchami bardzo dużo rzeczy cała moja rodzina pozbierała i wywieźliśmy do ośrodka PCK, który w ogóle ma pokoje dla osób, bezdomnych i mm -hmm. oni tam sobie mieszkają, mm -hmm. więc od razu prosto dajesz tym bezdomnym ludziom ubrania i to też jest przeogromna satysfakcja, mm -hmm. jak pan pyta, czy tam, nie wiem, czy są spodnie męskie i tu mówisz, że są, a goś, ale super. A, świetnie, I... no. Właśnie tego mi brakuje w tym wkładaniu do, do kontenerów tych tak, cichów. Tym bardziej, że tak. kontaktu tak. i to nie mówię o jakimś takim próżnym zaspokajaniu mm. własnej e, tam no nie, potrzeby pomaga po pomagania innym, tylko właśnie z tego, że ja widzę, że to trafia przynajmniej do tej osoby, a nie, że oni to sprzedadzą do tak, szmateksów. Że, że ktoś, ktoś to kupi, za to kupią rowery mm. albo no, coś no, innego. No. Więc cały ten proces... E, raczej zainspirował. Potem mm -hmm. spróbowałem sam sprzątnąć kuchnię i zrobiłem mm -hmm. to w ten sposób. Powiedziałem, dajcie mi spróbować. Mm -hmm. Posprzątam kuchnię, tu jest karton, do którego mm -hmm. wkładam rzeczy, e, które nie są potrzebne, według mnie. Mm -hmm. I on będzie leżał w tej kuchni w tym samym miejscu przez pół roku. Mm -hmm. Mamy dużą kuchnię, więc mm -hmm. mogliśmy sobie na coś leżać, takiego tak? pozwolić. Mm -hmm. I jeżeli coś wam będzie potrzebne, nie ma tego w kuchni, to najpewniej jest w kartonie, mhm. po prostu sobie wyciąg. No i większość tych rzeczy jednak leży w tym kartonie dalej. Mhm. Raczej nikt ich nie ruszył. Minęło mhm. nawet więcej jak pół roku. Pomyślałem, mhm. że skoro nie wadzi, tylko estetycznie tam trochę szkodzi, to można sobie na to pozwolić. Mhm. I to wszystko poleci gdzieś. Mhm. A najlepsze jest to, że wyszły stamtąd tylko ulubione sztućce, które mają 30 lat czy coś takiego, zostały przywiezione ze Stanów jeszcze i już po prostu nie nadają się do użytkowania. Ale są ulubione. Tak, i chyba no. podstawkę pod jajko niechcące wywaliłem o jedną za dużo. No, okej. Okay. No, także no. tak to mniej więcej... Czyli jednak do, dobrze trafiłeś z tą diagnozą, tak? Raczej, tak, ra to jest jedno, a dwa, no raczej że szedłbym, raczej zdecydowanie szedłbym w inspirowanie innych mm -hmm. osób. Niż pouczanie. Niż pouczanie, bo robić, tak, tak jest z dziećmi zresztą. Jak no. matka mówi, ucz się, tak. no to automatycznie co? A, granie, pole, no, tak, coś tam tak. innego. A jeżeli się pokaże, że tym swoim przykładem, mm -hmm. że to ma sens, to może ktoś inny się skłoni do refleksji i zawsze mnie rozczula, jak, jak matki bądź rodzice skarżą się na to, że dzieci nie chcą sprzątać, a w 99% przypadków są to osoby, które są same strasznymi, bał strasznymi bałaganiarzami i po prostu na no, dzieci zachowują się tak, jak y, zachowują się ich rodzice, więc rodzic, który oczekuje od dziecka, że ono będzie porządnickie, a sam jest bałaganiarzem, to nie wiem dlaczego, wiesz, skąd bierze się. Ale ludzie sobie bardzo często nie zdają sprawy, hmm. jak bardzo ich dzieci są do nich podobne później. No. W sensie, jak patrzę na, czasem na sposób, w jaki podejmuje decyzję, w jaki się zachowuje, mm -hmm. kalka w porównaniu <laughs> do mojej matki, naprawdę. Mm -hmm. Więc hmm. trzeba dawać przykład. No tak, no jest, tu się w pełni zgadzam. Ale czuję, coś mi... A, już wiem, o co chciałam zapytać. Yy, no właśnie, a to te wnioski wyciągnięte z porządkowania i minimalizowania tej przestrzeni fizycznej, z otoczenia. Jak, czy, czy przenosisz je w jakiś sposób na, na, na inne sfery życia? W sensie mówisz, pytasz, co się we mnie w środku zmieniło? To właśnie, czy tam... co, co się w tobie w środku zmieniło i albo co się zmienia, a co, co obserwujesz, że się jeszcze zmienia. Myślę, że w dużej mierze zorganizowanie przestrzeni, w której mieszkam, wpłynęło na zorganizowanie przestrzeni wewnątrz mnie. Mm -hmm. Bo jestem teraz człowiekiem dużo bardziej ogarniętym mhm. życiowo. Nabrałem też pewności siebie dzięki mhm. temu wszystkiemu. Nie do końca jeszcze wiem w jaki sposób, bo nigdy tego nie przeanalizowałem do końca, ale mhm. może po prostu to się jakoś tak mniej więcej zbiegło wszystko mhm. w czasie. Natomiast częściej się zastanawiam nad różnymi rzeczami, czy mhm. są mi potrzebne, częściej też oddaje się prostym przyjemnościom naprawiania czegoś. Mm -hmm. Mam taki portfel, który sobie uszyłem z wkładki. Mm -hmm. Kiedyś miałem taki portfel, na którym jak usiadłem, to drugi pośla pośladek wisiał w powietrzu. <laughs> potem zmieniłem go na mniejszy, a z tego jeszcze mniejszego wyjąłem taką wkładkę na dokumenty. Mm -hmm. I potem jak te plastiki w środku się zepsuły, takie prześwitujące, mm -hmm. to po prostu usiadłem i zszyłem i mm -hmm. zaczynam odnajdować przyjemność właśnie w takich małych rzeczach. Mm -hmm. Ostrzeniu noża, mm -hmm. w takich rzeczy mm -hmm. i właśnie ogólnie radość zaczyna mi sprawiać to, że jestem i coś robię, a nie mm -hmm. to, że osiągam jakiś wyznaczony cel. Mm -hmm. Bo gdybym, gdy osiągam ten cel, to on się skończył i co, i co teraz mm -hmm. się dzieje? Mm -hmm. Trzeba szukać Więc, na nie? Tak, a, a tak to staram się raczej znajdować przyjemność w małych rzeczach, które mm -hmm. nie mają żadnego związku z pieniędzmi mm -hmm. albo tym, że ktoś bu budzę respekt mm -hmm. u kogoś, czy, czy, czy coś mm -hmm. takiego. Także e, myślę, że to są na razie takie naj no, najważniejsze rzeczy. A, a twoja dziewczyna jak reaguje na twoje zainteresowanie minimalizmem? Czy ona też jakoś to podziela, czy, czy nie? Moja dziewczyna z dużego domu i z pokoju musiała się przenieść do, do bardzo małego pokoju w mieszkaniu. W mm -hmm. związku z tym u niej to było trochę też wymuszone, prawda? Mm -hmm. Nie wiem do końca, jak do tego podchodzi. Nie, nie chcę też kolorować tutaj. Na pewno jej to nie przeszkadza. przynajmniej. To najważniejsze. Tak. Nie wtrącam jej się. Mm -hmm. Natomiast czas... Kurczę, no, na tym polega życie chyba z drugą osobą, mhm. że czasem wkurzają ci w nie jakieś małe rzeczy, ale są inne ważniejsze, tak. które no, powinny... To byłoby to... dziwne, gdyby cię nic nie wkurzało. nie? To, no właśnie, <grym> no. to wtedy byłaby strefa komfortu i coś nie halo. <grym> no właśnie. Więc myślę, że, że ma do tego zdrowe podejście mhm. I, mhm. i jakoś sobie radzimy, ale jeszcze nie mieszkamy razem, więc, mhm. że tak powiem życie samo, samo wyjaśni, tak, jak to z tym tak. jest. Tak? Mm -hmm. No ciekawe. Bardzo ciekawe. Tak myślę, ale chyba już to, to najważniejsze rzeczy, o których chciałam cię zapytać, to myślę, że że tak. Będę bardzo miała wiele pytań, jak wrócisz z wyprawy. Będziemy mieć teraz do siebie blisko, to, to tak, na pewno tak, się tak, gdzieś spotkamy. Będziemy, tak, i to, to opowiesz też o tym, jak sprawdziła się Elnia na koszulka. I, bo tego jestem naprawdę ciekawa i myślę, że tutaj mój mąż też będzie chciał wiedzieć, bo on właśnie jako, ma... z, jako znawca odzieży sportowej i wszelkiego rodzaju będzie, będzie bardzo zainteresowany. Nie ma problemu. Aniu, w takim razie strasznie, bardzo Ci dziękuję za to, że mnie dzisiaj odwiedziłaś. E, powiedz mi, jaka jest jedna rzecz, której życzysz słuchaczom? Radości im życzę. Po prostu radości, żeby się cieszyli każdą chwilą, chwilą życia I, i tyle. To ja powiem Ci jeszcze jedną rzecz, po pierwsze słońce, po drugie rower. Te rzeczy mnie na pewno sprawiają radość, więc jeżeli nie słuchałeś tego podcastu na rowerze, to serdecznie zapraszam Cię, abyś wyskoczył przynajmniej na krótką rundkę. Dzięki wielkie i słyszymy się już niedługo. Wszystkie fajne rzeczy, które tutaj mówiłem, znajdziesz pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 009, jak dziewiąty odcinek podcastu. A my słyszymy się, mam nadzieję, za dwa tygodnie. Hej! To ja jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękuję za zaproszenie i za to, że, że dziękuję Państwu, którzy nas słuchali. I mam nadzieję, że nasza rozmowa wzbudzi jakieś pytania, wątpliwości, więc zapraszam do komentowania. Czyli powiem razem, tak? Mhm. Okej, okay, dobra.